Obiektywny podcast sportowy. dla Dziś razem z rackiem jackiem nie będziemy nie czy my nie nagrywamy nie, czy nie? nienawidzić mazury. Nagrywamy. A co tam się dzieje? Nagrywa się. Cały czas się nagrywa to. No w tej To tej chwili. dlaczego nie widać, a widać? Tak yyy. bardzo powoli się nagrywa. 125 odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Który się nagrywa powoli. Noworoczny. No ale to dlatego, żeby zaoszczędzić miejsce, a potem się przyspieszy. I okay. prądu. Jak, jak to noworoczny? No bo to jest pierwszy w nowym roku. To jest nie. bardziej t, t, trójkrólewski. Trójkrólewski. Który, no, który z nas nie jest królem? Ja. My, my wczoraj byliśmy na koncercie, gdzie był taki utwór odegrany przez zespół. Utwór był pod tytułem Mirra, Kadzidło i Złoto. Tak, to był tak bardzo fajny tak. utwór. Rozwinięcie tekstu tego utworu było korporacyjny telefon, korporacyjny samochód, korporacyjny kochanek, Mirra, Kadzidło i Złoto. <śmiech> Co to był za koncert? To był koncert zespołu Doktor Misio. No, doktor miś. Albo doktor Misio. Tak, doktor Misio. Arkadiusz Jakubik, niejaki tak, znany na wokalu. Znany aktor na wokalu. Na no i reżyser teraz też. Tak na instrumentach różni muzycy. Bliżej. A, na instrumentach Ale. różni muzycy. A, a, no, awangardowo, swej, mocno swej, swej, awangardowo. Jak się okazuje w swojej przewadze świętokrzyscy. Tak, tutaj Redaktor Ernest jako znana Gwiazda Roka oczywiście zna <głos> muzyków. No nie a tylko z... ja, no, myślę, że Maria kolegę też zna. No, no, znamy no oczywiście, że, że, że, że zna. Nawet no. robiłem za jego support pe no. pewnego. No. Tak, I, dnia. Również tak. na pewno perkusistę kolegę Jasia, którego no, no wszyscy tu znamy. Ja tego kolegę Maria, to ja tego też chyba znam. No widzisz. Mam no. nawet bardzo radosne zdjęcie. No, proszę bardzo. Czarno-biały no. przy barze. No o, widzisz. Klimatyczne. O, wszystko, wszystko, jedno kumoterstwo. A co, właśnie, to ślitwa. jeżeli już tak zaczepiliśmy o tematy muzyczne, to o co chodzi z tym przedłużonym gryfem? Nie, tam było, napi tam... Tam było napisane. No, jak czyta, jak no, czytałem o tym, jak słuchaczy. mi powiedziałeś, żebym zajrzał, bo byłem szczęśliwym nieposiadaczem internetu przez ponad tydzień święta. Jak zerknąłem. Święta później... w niektórych miejscach trwają dłużej. Jak no, oczywiście, że tak. Trwają tygodnie święta. W niektórych miejscach na planecie są tygodniowe nie, święta. Są przedłużone. I tam Jak gry. I tam było napisane, że nie Pokój, chodzi o gry, ale chodzi o przedłużony próg. A słuchałeś tego? Jak to próbnie? Ja no tak jak czytałem tutaj, to... A, to... Chodzi o to, co ty mówiłeś, a nie to, co było napisane, jak rozumiem. Ja nie słuchałem tego, nie pamiętam, co ja mówiłem. Ale z tego, co czytałem, to chodziło o przedłużony próg i ten człowiek nie wiedział, po czym redaktor Kondraciuk mu wyjaśnił, że nie chodziło o przedłużony próg, tylko najprawdopodobniej... to jest człowiek, przedłuż... tylko nasz szanowny słuchacz. Tak. Ta. Człowiek. pozdrawiamy. Człowiek. No. No. Chyba jest człowiekiem, chociaż no, podpisz tak. się jako święty, to nie wiem. No właśnie. Z tej całej... Ale ja chciałem... Lu... Święci Dobrze. byli ludźmi. Ja, ja też się wow. chciałem... Ale by... nie lepią garnków ja to też prawda. się chciałem wytłumaczyć, że wiem, że nie e, wszystko e, złoto co się święci E, F, i G to są dźwięki ja wiem no ja też wiem, bo tam ten sam kolega chyba tłumaczył. Dobrze, z tej całej historii wynika jeden tylko morał y... Zagraj w Sex Nie. Morał jest taki, że re redaktor Gaweł nie słucha tego, co mówi. Znaczy tak. ja jest... później. W zasadzie, ma... zasadzie dobrze to o nim świadczy. Że bo on z regu... nie. Teraz na przykład też nie słucham, bo ty masz słuchawki. Nie? No Właśnie nie. on z reguły ma słuchawki, więc jak mówi to to, co mówi, to, to słyszy, słyszy, więc no. co słyszy, to zaraz, mówi. Zaraz no. ci je oddam, bo mi już to ciepło, przecież... ciepło mi się robi. Ale teraz przynajmniej widzi, co mówi, bo ma okulary. Tak, to <laughs> prawda. Nie, to... Je... I czasem zerkam na ekran. Ja jeszcze a propos tego, co napisałeś, to Zerknął. chciałem powiedzieć, że może nie grałem w żadnym zespole, ale mam za sobą jeden publiczny występ wokalny. No, no co ty? W radio. Nawet redaktor Kondraczyk był świadkiem i bębnił w stół. A, bo to... W tym, że, a, w tym czasie. Pamięci, że w radio to nawet ja przez trzy lata siedziałem obok ciebie, jak występowałeś. w Ale Ale nie, ale nie, nie wtedy nie, było wokalnie, z... wokalnie, wokalnie, wokalnie melodia. Jeden z redaktorów... Redaktor no, mu przypomniał, że ja mogę, przepraszam bardzo, mogę stwierdzić, że to nawet nie był twój występ, tylko nasz wspólny, wspólny występ. tak. Trio. Trio. Ojciec, twój istry. Pamiętam <śmiech> z jakiej -instrumentalne, Ale instrumentalne faktycznie... Ale wystąpili we dwóch. Słuch, ale Ciesał mi proszę. Zostaw ją. Jeden redaktor nieobecny yy, obecnie. <grystanie> Tutaj. Ale wtedy obecny, grał na gitarze. Redaktor Kondraciuk bębnił palcami w stół. No to umie akurat. A ja próbowałem śpiewać. No nie, A to chyba jakiś zakład przegrałeś wtedy, z którymś. Znaczy, bo nam się, się do podcast. Spotkał. Jakoś tak to było, że coś nie tam. Co nie, nie może się wymknąć A coś, ja coś pamiętam, czego nie ma. Bo to jedyny mój przedmówca, który zachadł mi w pamięć, był to utwór zespołu Green Day. No Jezu, hmm. to znasz tekst? No, no się naumiałem, tak? Ja myślałem, że z kartki. Znaczy, się naumiałem z kartki, tak? Bo, bo wczoraj na przykład artysta musiał sobie przypominać tekst trakcie utworu. Ale artysta był pod wpływem różnych roślin. Tytuł utworu już nie pomnę, niestety, w tej chwili. I no ja. Alkohol wziął górę. Tak, ja myślę, że tak, tak. Ja myślę, że to Rzodkiew go zgięła. I okazuje się, że parę rzeczy nam umknęło z tego koncertu. Mianowicie? Wokalista jak na przykład zwal zwalenie się wokalisty ze schodów. Naprawdę? Tak. <laughs> I co? zalegnięcie pod tymi schodami. O, ale to już było później. Ale... Nie, nie. Dziewczyny, jakieś, dziewczyny roznosiły kwiatki. I dziewczyny roznosiły kwiatki i rozdawały tam wszystkim i kolega właśnie, artysta się zwalił z a to w szodu. czasie swojego własnego występu? Tak, i nie był w stanie się podnieść, nie, więc one jest... kwiatki położyły na nim. Aha. Nie, nie wręczyli Możemy? mu. Nie żyje. Wielka orkiestra świątecznej no, pomocy. Jak widać przemocy. Dobrze, słuchajcie, wydaje mi się, że już starczy nie, tych y, oftopików. Tak. Of -topik. of mm, pięknie tak powiedział. Tak? Nie wiem, czy tak się mówi. Na pewno to nie jest po polsku. Ale off się bardzo ładnie wpisuje w polskie słowotwórstwo. Tak nie, jest no jest ładny. inne znane polskie słowo Dobra, ale już szkali. tak. <laughs> <laughs> off topic, tak jak pamiętam, jak Kazik Staszewski opowiadał, oglądał w dzieciństwie mecze i był mecz Polska Walia i był pewien, że piłkarz Toszak to musi być Polak, bo ma takie ładne nazwisko, Toszak. No Jak się coś poszukiłeś, to, muszy, mówiłeś, to musisz, tak, tak. No, A Ale jakieś 80 odcinków no. temu, także że mógł Właśnie, ja Mógł ja... Też nie słyszeć. Dobra, przejdźmy do sportu, więc... Jest nowy rok. Właśnie dzisiaj tam latał ten mały Lata jeszcze. Lata jeszcze, jeszcze, lata. No jeszcze znaczy pierwszą serię. Poleciał, druga chyba trwa w trakcie... Jak poleciał tutaj... z trzeciego miejsca na czwarte W znaczy... klasyfikacji generalnej. Tak, no, tak. bo dzisiaj to gdzieś tam poza dziesiątką chyba wylądował w końcu. W po pierwszej serii. Po pierwszej, no ale no wiesz, ma taką stratę, że tam... Raczej nie odrobi, więc yy, i tak słuchajmy. Na... na niego tak. zasłony. No jaki tytuł lot mocno średni. Mało. <grywa> brawo, brawo dla dziennikarza. A, a do, tego, do tego dodam, że Justyna dzisiaj wygrała, a, do, a w zasadzie przegrała. O, o, no to ciekawe. Rozwiń. <grywa> no bo wystartowała z przewagą 40 sekund, a wygrała z przewagą 26 sekund, więc gdyby startowała ze startu wspólnego... No, gdyby, gdyby, gdyby. To, by to tak, jakby, tak, jakby, tak jakbyś w piłce nożnej wygrał pierwszy mecz 6-0, a drugi przegrał 1-0 i hmm. miał z tego powodu jakąś... No tak, ale rzadko zaczyna się mecz... no tak, nie, nie no, rewans się czasem zaczyna od 6-0 w pierwszym meczu. A to tak tak w przykład jakby... Od 8-0 niektórzy dzisiaj zaczną Levante z Realem Madryt. Też. Jak zobaczyłem skład Realu Madryt na dzisiejszy mecz, to aż obejrzę ten mecz. Dlaczego? No bo grają sami rezerwowi. A. A trener Lewandow powiedział, że to jest niemożliwe, żeby wygrać 8-0. Okazało się, no że Real Madrid mógł wygrać 8-0, <laughs> albo Barcelona z Almerią mogła wygrać. A propos, widziałem, widziałem film dokumentalny o, o Super Jose. No i co? Znaczy taki dokumentalny, takie tam ludzie sobie opowiadają o nich różne rzeczy, on sobie opowiada. I, i, I powiedział Jose Mourinho, w pewnym momencie mówi: Myślę, że jestem trenerem idealnym. Czy no zdziwiłbym ja się, gdyby tego nie powiedział. Nie widziałem tego filmu, ale też nie jestem zdziwiony. Na pewno jest trenerem idealnym. Rzadko trenerzy idealni przegrywają 5 do 0 Ale to nie ma znaczenia. Nie, oczywiście. Ono sobie tak myśli, tak? No, to, to, znaczy, to nie ma znaczenia. Nie wiem, czy pojawiła mu się rysa, chociaż na tym wizerunku. Myślę, że nie. Ja myślę, że mu, że mu się pojawiła i teraz odreagowuje, bo na przykład zapytany o sędziowanie ostatniego meczu Realu Madrid z Getafe e, odpowiedział na konferencji prasowej, że no, mecz był sędziowany e, dobrze, no, tak, tak, natomiast... Na przykład, te, karne, tak. ale to niektórzy tak mają, to jak ten, trener Węgier na Natomiast na przykład też. wyciągnął karnego na Cristiano Ronaldo w Granderby, Derby, że powinien być karny i on na pewno zmieniłby obraz tamtego meczu. Nieważne, że odpowiada na pytanie, które nie padło, nieważne, że odpowiada nie na temat i nieważne, że nie zmieniłby ten karny żadnych losów żadnego meczu, bo sam po tamtym bo żadnych meczu nie losów żadnego meczu. No tak, bo, bo, w żadnej dyscyplinie. Bo nawet, nawet trener Mourinho na konferencji prasowej po meczu był zdruzgotany, a teraz widzę, że się odgruzowuje. No. Ale może dajmy spokój, blenderby. derby. Tak? To, miał na na dopiero będzie, dwa miesiące. By... Myślę, że to będzie aż do następnego Grand Derby. No, bo to jest temat jak, jak rzeka. No to ciekawe, bo to tak się rozłożyło w czasie, bo pamiętam po samym Grand Derby to to... była taka, tutaj redaktorzy mówili, że w zasadzie nie ma o czym mówić. No w zasadzie to Wszystko po tym... było widać, a potem co tydzień trzeba wspomnieć. No, nie można to, dać to nie zapomnieć. Kibicą zespołu kibicom z, Madrytu. z Madrytu. Nie my wywołujemy ten temat, tylko na przykład Świat ten, trener Mourinho na przykład ciągle co tydzień wywołuje temat na przykład Granderby albo sędziowania, szczególnie, że drużyna gra nieźle. No ale nie ma ale. go tutaj, więc. O tym, o tym my... już mówiliśmy wiele razy. I długo go tu nie będzie. Chyba, że zaprosimy go kiedyś do podcastu. Chciałem powiedzieć też, że nasze broszki z Białogonu poszły sobie w świat w Turcję. Ja chciałem powiedzieć, że to jest ja ogóle... taki nowy kierunek Turcji. Ale to Wisła pojawił. w ogóle. Tak. Tam jest jeden tak. menadżer taki, który jest menadżerem Pawełka i Broszków i chyba Łowackiego też zresztą. Ale na J J J przykład Grosicki, który nie występuje w Wiśle, również się ma udać, to znaczy Jagiellonia by przyjęła ofertę zespołu Siwa Sporu, natomiast Grosicki jakoś nie bardzo chce się udać w kierunku Turcji. Może był kiedyś na wakacjach <śmiech> w tej miejscowości przejazdem. Znaczy, bo ile te, ta, ta konia, to jeszcze jest takie miasto gdzieś tam w miarę cywilizowanym o, miejscu. No, to... ja zaprotestuję. Zaprotestujesz? No, Zaprotestujesz? Ale na, zaprotestuj na pewno jest lepiej znaczy, niż w Trabzonie. Znaczy, ja w koni bym nie chciał mieszkać. Zaraz, a kto w Ale w Trabzonie tym bardziej. A kto, a kto w koni? No, a była propozycja do, dla no, rosyjskiego, żeby grał w koni. No, w koni wylądował bramka szpowełek. Tak. tak. No, no, Konia tak, wyląd... to środek stepu jest. Tu. Z konią jest ten problem, że jest to najbardziej ortodoksyjne miasto Turcji, gdzie na przykład, jeżeli Bramkarz szpawełek miałby taki pomysł, że na przykład wieczorem któregoś dnia napić się piwa do kolacji, to nie może to sobie wybić tak, z głowy, dlatego że nie ma po prostu w tym mieście. to jest akurat piwa. dobre. Nie ma, tam nie ma. Znaczy dla piłkarzy ideal. No. Ja myślę, że to dlatego polscy piłkarze właśnie kierują się do Turcji. To tam Kość... powinniśmy mieć zgrupowania. Konia jest nazywana, nazywana jest turecką częstochową bardzo często. No tak, no nie chodziło, tak. chodziło o to, co. Ja to bo byłem tam niedalej jak dwa miesiące temu. A, no tak, rzeczywiście. Przeczytałeś szlak. Ja parę ja lat i Też nie było tam piwa. Dlatego szybko wyjechałem. Natomiast w Koni, w koni nie, nie ten. Bardzo przyjemne. Nie miejsce. chcą bić piłkarzy, jak przegrywają jeden mecz, a w Trabzonie już chcą. Tak? To jest gorzej. No to Szymkowiec tam grał kiedyś. to krótko, Opowiadał. Był, był idolem. Był idolem, przez chwilę. przez chwilę, bo później przegrali trzy mecze i już kamieniami w niego rzucali. No, wytłukli im wszystkie szyby w autokarze. Jest straszny smog poza tym. W koni. Ławelski, To w Krakowie. <śmiech> Ale ja no właśnie przeróci się z Krakowa tak, za proszkami. Generalnie okay. jak grać w Turcji, Nie, to Bawelski w Stambule. Tak bym doradzał. No ale w Stambule też myślę, że, że do Stambułu teraz idą, tak. idą ku arezmy. No, tak. tak, właśnie. Pół po repre po reprezentacji Portugalii teraz tam idzie. No, no, I ten zawodnik, co to Odkurzać maksywkę ten Mutu. Adrian też się wybiera do, do Turcji. No tam Turcy no, ale wiesz, wzmac jedni wzmacniają Turcy. zawodnikami jednej klasy, a drudzy wzmacniają Turcy jakby nie było, mają za zagwarantowany inne. występ grupa, w grupowej fazie Ligi Mistrzów bez eliminacji na przykład. No, no, to no to naprawdę. jak już tak no, się możemy pod podśmiechujki sobie robić, ale... No, no, nie, no... nie, nikt tego nie robi, żadnych podśmiechuje, nie nic rzecz. w życiu. No, Chciałbym, żeby Polska Liga była w tym poziomie Ligi Tureckiej. I żeby tak? tacy piłkarze tu przychodzili, tak, na przykład. Chociaż jest coraz lepiej, jeśli chodzi o piłkarzy, którzy są w polskiej lidze. No Na właśnie. przykład pół reprezentacji Litwy gra w Polsce. I, ta... Czarno, i Czarnogóra cała teraz będzie no, teraz, grała tak. tak e... teraz jest zatem czarnogolki. Jakie stok. Widać, że ktoś tam pojechał. Znaczy ja się nie dziwię trenerowi Probieżowi, że chce zapełnić lukę pogrosić z szybko, jakimś młodym, dwudziestoletnim, zdolnym czarnogórcem, który. A nawet on to robi dwoma. Wszelki wypadek, tak, jak jak jakby się <śmiech> któryś nie sprawdził. No Tym, bo. Że... Jak zawodnik, który się nazywa Grosicki Maksywkę to zawsze jest ryzyko, że pójdzie w miasto. I nie, jeżeli nie, nie będzie to Białystok, to może być to Warszawa. Myślę, że on już chyba nie. On już się trochę ogarnął. W tym no, sposób, to, ja, nie ja nie wiem. Ja myślę, że to jest z nawogami, to jest jednak... Co ci się w palec stało? Spadł mi pewien przedmiot. Aha, dobra, jeszcze przypominam. <grymne> to był mój przedmiot, ciężki, to była lodówka. Nie, nie, to klapa od CDS-u. Klapa od bardzo ukryty. Była bardzo ciężka niestety. <grystanie> nie chcesz... ma to jak porządna olowiana klapa. Tym... Czy chcesz naszym słuchaczom <grystanie> opowiedzieć o szczegółach? Ja nie chciałem, ale redaktor Zawada wyciągnął ten temat. Ja dlatego... Rozmawialiśmy o tym ze trzy tygodnie ja... temu, ale nie przypuszczałem, że aż takie spustoszenie to uczyni w jego kciukie. Nazwałem <grystanie> to oględnie przedmiotem, dlatego, żeby nie ciągnąć tego tematu. Sam się nie... pociągnął, a raczej sam spadł. <grystanie> No i jak jesteśmy przy oknie transferowym, to chciałem powiedzieć, że jesteś jesteś no jesteśmy... No tak. Nie, no właśnie, no, właśnie jest, nie. Ostatnio okazało się, o, okazało się, się że, że na razie negocjuje, że jeszcze nie podpisał. Ale podpisz. podpisze, podpisze, ja, no on, nie podpisze. Ja, bo on chce przyjść do Libe. No i pan Bertus też Marcina Liewskiego chce po sezonie tym ściągnąć, więc już właściwie... Ale to może się nie udać. No. Za dobry sezon ma Liewski. No. No mu się kończy sezon w Hamburgu, po tym, po tym no teraz kończy ja mu się nie. kontrakt, znaczy po tym sezonie chciałem powiedzieć. Aha, do, do, do 11. Do końca 11. No już teraz, tak. 11 to teraz. Zostało pół roku. No no pewnie jak się po niego zgłosi jakiś klub Bundesliga albo Hamburg hmm. będzie chciał przedłużyć kontrakt, to pewnie on tam zostanie, bo, bo jakby za dobry klub i za dobrze mu tam idzie, tak jak mówisz. No ale, ale zbiera reprezentację. Tak, tak, tak. No tam, tylko tam no trochę to się robi o tyle no polska liga już zupełnie staje się bez sensu. Eee, no ja myślę, że zebranie zbyt wielu zawodników dobrych w jednej drużynie to się nie do końca zawsze sprawdza ale z punktu widzenia reprezentacji to jest nie najgorzej bo oni grają no nie, wtedy wtedy wiesz, ze sobą w... na co dzień no tak, tylko że nadal w meczu ja wiem, że w piłce ręcznej jest trochę inaczej niż w piłce nożnej gdzie można może zagrać 11 plus 3 rezerwowych w ręcznej teoretycznie można rotując w trakcie meczu zagrać i, i 14 piłkarzami tak? no, e... no z tym, że ale zobacz, że tacy zawodnicy jak Zaręba czy Kamil Kryger wypłynęli dzięki temu, że grali z lepszymi zawodnikami od siebie właśnie w Wiwie Kielce. I no Zaremba, tak, uczyć. I Zaremba to jest zawodnik, który rzuca najwięcej goli dla Wiwy no na swojej tak. pozycji ostatnio. No i wydaje się, że no, kilku tych zawodników też tak jak... Nie, nie no okej, okay, no tylko, no, że tylko, właśnie... Kilku odejdzie, yy, no to, to mi chodzi, że, jakby, że liczba liczba. jakby oni mieli szansę wypłynąć, bo jednak ten skład był zbudowany tak, że powiedzmy było tam tych siedmiu, ośmiu reprezentantów, nie wiem, Polski plus yy, paru zagranicznych tych piłkarzy dobrych i, i tacy trochę mniej znani, którzy dzięki temu wypłynęli, a jak nagle ściągnie się jeszcze Lijewskiego, przyjdzie tkaczyk i jeszcze ktoś tam, ktoś tam to się nagle okaże, że no nie, ma, nie ma jak wypływać, bo tych samych ściągniętych piłkarzy jest właśnie 12 czy 13 i już, no już znaczy wtedy ja, ciężko, no już 20 znaczy... piłkarzami nie zagrasz meczu jednak. No to, ja to... myślę, że niestety Bogdan Wenta ma tak samo trzeźwą ocenę sytuacji jeżeli chodzi o potencjał tych młodych zawodników, jak Franciszek Smuda, to znaczy jeżeli on myśli o tym, żeby Arboleda mu grał, mówi o Smudzie Kadrze, na środku obrony, to znaczy, że nie ma żadnego rozsądnego piłkarza, który po prostu pod kątem turnieju, tak? No tak, tak, tak? I jeżeli, jeżeli Wenta chce osiągnąć cokolwiek widzę Mistrzów, to lepiej jest czasami ściągnąć Tkaczyka, czyli Jewskiego, po to, żeby, no. po to żeby pociągnęli tą drużynę o, o ten pułap wyżej, bo pokazuje doświadczenie, że tacy piłkarze jak ręcznie, jak Adamuszek nie są w stanie nawet się przebić do pierwszego składu Vivę i że ten potencjał jest, jest po prostu za słaby. No, ten, ten... no tak, ja się, ja się boję tego, że wiesz, o ile rzeczywiście w Bundeslidze na przykład można utrzymywać 12 piłkarzy światowej klasy, bo tam jest gdzie ich użyć, tak? bo grasz ciężkie mecze co kolejkę w lidze, grasz ligę Mistrzów. I, i tych meczów jest sporo, a mi się no w polskiej lidze to w tej chwili tak naprawdę tak jak mówi, mówiliśmy, że wyzwaniem dla Vive jest rzucenie 40 goli tak? I, i sobie sztucznie wymyślają jakieś takie progi, bo... Dlatego zaproponowałem, żeby Bertus kupił jeszcze ze trzy kluby <grym> Znaczy to zaczyna przypominać konstrukcję NBA <grym> No tak, i potem będzie robił tak. draft będzie no tak, robił. tak, tak, tak i po prostu ci piłkarze nie będą mieli gdzie grać, bo wypadnie wypadni mecz Ligi Mistrzów, nie wiem, dwa razy w miesiącu, gdzie będą mogli sobie pograć, i, i, a przez resztę czasu no, nie bardzo będzie gdzie nimi rotować, tak jak mówię. I nie wiem, znaczy, no to, jest, to jest ślepa uliczka, no. to już o tym rozmawialiśmy swego czasu, że jeżeli ktoś tworzy jeden klub niemalże na pustyni yy, mocny, no to jakby zżera swój własny ogon niestety. No yy. tak, ale jak masz do zapisania pewną kartę yy, w historii tego klubu, czy, tak jak Ernest słusznie zauważył Dynamo Kijów, czy Rosenborg Trondheim, tak? Takie kluby, które yy, no, zebrały najlepszych piłkarzy w kraju, no i co, Rosenborg 11 razy grał z rzędu w Lidze Mistrzów? No tak, no ale wcześniej czy później, jak widzimy, Rosenborg już właściwie w tej chwili gdzieś tam odpadł. Tak? Już, już nie, nawet już w Lidze Norwes Norweskiej sobie w tej chwili nie radzi. No tak, no to jest kwestia oceny. No. Jeżeli trener ocenia, że z tym pokoleniem może osiągnąć to, co może, to wyżyłuje to do Nie, tylko jakby są pewne warunki... Są warunki zewnętrzne, których nie przeskoczę. Znaczy ja obawiam się, że kogo by nie ściągnął do tej drużyny, to tak, mistrzostwa Polski wygra i tak, i tak, czy ich ściągnie, czy nie. A w Lidze Mistrzów, ze względu na to, że za łatwo jest w Lidze, kogo by nie ściągnął i tak pewnego progu nie przeskoczą. Tak? Niestety to, eee, to na wygląda pewno w tym momencie. Na Lidze Mistrzów mając Tkaczyka niż go nie no, mając. To no, prawda. No, tak, zdecydowanie. Szczególnie, że osłabia dzięki temu jedną z drużyn niemieckich. Zabierając <śmiech> Tkaczyka, który jednak jest zawodnikiem doskonałym. No, to jest człowiek, którego absolutnie brakuje i w kadrze. Znaczy, I, tak, tak. I w takiej drużynie jak wiwe. Bo... ty bardziej, że on po powrocie do lewe, no jakoś nie. No, oni za długo grali bez niego i trochę się ta drużyna poukładała. E, on właściwie w lewe w tej chwili wchodzi tylko do obrony. E, i, to, I to z rzadka, co no, to, to jest dużym marnowaniem jednak potencjału. No, zdecydowanie e, bo to jest tego człowiek, piłkarza, który no ale potrafi rzucić i ze skrzydła, i z, ja z naszych i, i, i, i, i wkręcić, i z lewej i z prawej. No wiesz, no, w, tak, w tak dużych klubach i to w piłkarskich jest to samo, znaczy mówię o klubach piłki nożnej, i piłki ręcznej. No, jesteś kontuzjowany na dłużej, klub kogoś ściąga na twoje miejsce, bo, bo musi. tak? Ten ktoś sobie dobrze radzi, wracasz po kontuzji i niestety. Na przykład Fabiańskiego. E, e, na przykład, tak. Owo Mojela, taki zawodnik, co nie, niestety kontuzjował się wtedy, kiedy Piszczek przyszedł do, do Borusi. I co? No, nie powąchał trawy. To akurat dobrze świadczy o misarki. się nazywa Smolarek. Albo Bill Clinton. A on grał w piłkę chyba. Ale na saksofonie. Albo słabo. Ale grał w pałkę. Nie mówię, tak. Został zarejestrowany. Poszło. No a propos to za, za ile, który dzisiaj jest szósty za tydzień. Zaczynają się mistrzostwa. To prawda. Świata czy Europy, bo już się zgubiłem trochę. Mistrzostwa świata. Świata, no właśnie. W Szwecji. A no córze, widzieliście, Szwecji? jaki kalendarz ma Szwecja przed y, Mistrzostwami? Grają w ciągu chyba 7 dni 5 meczów w 5 różnych miastach. Mają do przejechania ze 3000 kilometrów między, między tymi miastami. Biorąc pod uwagę to, co się w Szwecji dzieje w związku z zimą, no to oni tam głównie będą jednak w środkach. Transportu przebywać. No to ciekawe. No? No, także szwedzka reprezentacja, która jest z naszą w grupie. A kto ci powiedział, że oni będą jakimiś środkami? Może oni na przykład samolotem y albo poginają na nartach? Szwedzi to popularne. Piłkarze ręczni. A co? Myślę, że piłkarz ręczny szwedzki nie umie biegać na nartach. No, Skoperfagi... myślę, myślę, że oni wszyscy są Ka poza tym zarejestrowanymi biegaczami narciarskimi. Ka -ka Z Kopenhagi do Helsinek przez zamarznięty Bałtyk. Jak no. nie jest zamarznięty, to jego, yy, to jego strata. To to motorówki się go przypina i no. arty módnych no, wtedy się no, nabawia. No, zawodolotem. Ja myślę, że ludzie. Zawodolot by... bardzo ładny sposób. <laughs> Narody Nowe. północy potrafią sobie poradzić na pewno z lekkim mrozem. Ja myślę, że Szwedzi sobie z transportem radzą dużo lepiej niż my. Na ja przykład. Tak. Byłem tylko Tam strasznie cicho jest w środkach komunikacji. Nikt półno... nie rozmawia z nikim. Byłem na północy Szwecji na przykład i tam wszyscy mówili, że mróz zelżał i że jest milutko. Było tylko minus 15 stopni. No. no i wszyscy w ogóle poginali na rowerach. Bez żadnego problemu. Proszę. A to było Pogodne w <laughs> Tak, a był to dwunasty tak, tak. lit. Cieplutkie lata. Pełne słońca. Koniec paźdz... listopada. Jakoś tak to było. Mhm. Czyli słońca nie widziałaś. Miejscowości Umeo. No tam słońce było dwie godziny wtedy. W tygodniu. Ktoś je widział? No tak. No tak. Pod... Krążyły krążył legendy o jednym Szwedzie, który kiedyś widział tam słońce. To ten, który... któremu się udało kupić wódkę. No z wódką, ale to jest zupełnie inna historia, może nie na teraz tam. Kupowanie Wódka jest w każdym domu. Kupowanie wódki w Szwecji to jest niezłe przeżycie. Tak, ale to każdy, kto był. To w musiałby wie... się nazywać podcast pornograficzny, a nie podcast sportowy. No ja kupowałem alkohol w Szwecji i wiem coś o tym. Niedobrze to wychodzi. Co? W temacie, w temacie, nie, sportów, w temacie sportów to w Krakowie 1 stycznia tradycyjnie odbył się pierwszy tenis Krakowi i Giza strzelił gola ale nie wiem czy widziałeś wywiady z piłkarzami na przykład Bartłomiej Dudzic <laughs> pyta się jego dziennikarz jak to jest, że znaczy, tak trudno 1 stycznia tak na 12 no, nie, nie no spokojnie wstałem, przyjechałem na stadion, znaczy ten żona mnie przywiozła ja, ja nawet oglądałem ten mecz Krakowi z, z, moim, z moim szanownym tatą a później, jeszcze, a później jeszcze powiedział, że bardzo się cieszy że, że, że, że, tak, że tak dużo kibiców się na stadionie wstawiło i że, gra, i że grali dwa razy po 15 minut E, oglądałem ten mecz z moim szanem, tatą w małopolskiej jakiejś telewizji, co to jest dostępna w świętokrzyskim województwie. E, no i tam pan komentator powiedział, że to taka piękna tradycja, która powstała tam nie wiem, 80 czy tam 50 lat temu. Już nawet nie wiem, ile nie interesuje mnie to za bardzo. Natomiast mój ojciec powiedział, że ci, co to wymyślili, to są przeklinani przez wszystkich piłkarzy Krakowi e, do, do, do, do, do, do dzisiaj. I myślę, że to generalnie Ciężko jest być piłkarzem Krakowi. Przez, ale muszę przyznać przez te parę dni w roku. Muszę, muszę wam powiedzieć, że nie tylko Krakowie ma taką tradycję. Nie wiem, czy ona jest nadal utrzymywana, ale taką tradycję miała również Polonia białogon. Taką tradycję ma też niestety yy, liga angielska. To w, prawda. Że grają w takim, <śmiech> grają w takim tempie. Że próbować... normalnie nie robią sobie przerwy, no mówiąc. Krótko. Tak, tak, nie, nie. W środę no, no. wieczorem się kończy kolejka 19, a w czwartek po południu zaczyna się 20. Najgorsze w... u nich jest to, że w ogóle nikt nie wie, jaka jest kolejka, bo Manchester jest w 19, w 22. I tak, tak, tak, tak. tak bo tam nie dość, że grają co dwa dni to, to jeszcze, jeszcze co, zaległe co, mecze co drugi mecz jest odwołany bo, bo śnieg spadł znaczy Włosi płaczą, że Milan ma do zagrania do 15 marca 15 spotkań no ja bym chciał zobaczyć Milan jak gra w Anglii i ma 15 spotkań między 25 grudnia, grudnia a, 15 stycznia, a 15 stycznia no tak, City chyba rozegrało w ciągu ostatnich 10 czy 11 dni 4 mecze no tak, tak, tam non-stop, no jest, właściwie jest. w tej chwili jak włączę, niezły wysiłek. Jak włączysz kanał, to podobno było widać wczoraj w meczu. To właściwie zawsze trafiasz na mecz Live League angielskiej. Od, mm. od, od świąt właściwie to codziennie. Czyli znaczy, przedziwne jest to w ogóle, że taka drużyna na przykład jak Arsenal dzięki temu potrafi zagrać mecz z Chelsea i wygrać go bez problemu 3 do 1, a mogła wyżej, mogli Arsen, mogli, Arsen, mogli arsenały mogły, <gry> mogły. A, ale, a, ale za to 48 godzin później grają z West Bromwich Albion i nie mogą strzelić bramki bo słaniają się na nogach no, ale to tak samo jak było wczoraj też. Znaczy, nie widziałem meczu, ale czytałem tutaj Opisy meczy i widzieliśmy jakieś tam skróty, no to ob, ob, obtłukli bramkę strasznie. Znaczy do, to 20, do 27 minuty trzy słupki. słupki. No, fakt, że jeden ze spalonego, ale. No, ale trzy słupki. Ale to była taka do, dobitka w I znaczy, nie po prostu. Do no, 30 w sensie. minuty Arsenal powinien strzelić tak 3-4 bramki i byłby spokój. No a tak skomplikowali sobie znowu sytuację. Szczególnie, że Manchester United to jest taka drużyna, która postanowiła w tym roku dokonać tego, czego dokonał w 2004 Arsenal, czyli zremisować 15 spotkań, ale dzięki temu nie przegrać żadnego <grym> w, w lidze i, No i nawet Evra w którymś z wywiadów powiedział, że dlaczego nie? Możemy zakończyć sezon bez porażki. To, że to może im nie dać mistrzostwa. Jak się się? patrzy wymizuje. na tabelę Jeszcze jeżeli chodzi o mecze zaległe No to, no tak, to, to, to, to, to przewaga United rośnie No, no, no bo, rośnie, bo grają, grają znaczy, przewaga United, rośnie, bo regułnie, był, no, grają no właśnie na. głównie dlatego, że jakby niech ich nie bardzo się zabiera do gonienia No bo tam wszyscy za nimi Postanowili przegrywać albo też remisować Więc dzięki temu Ale jakby te, tam te drużyny za nimi zaczęły wygrywać To te remisy niestety nie pomogą no, Tak, no a oprócz tego jeszcze Jest taka akcja, że to co prawda w meczu z Birmingham na wyjeździe Manchester United stracił dwa punkty przez to, że tam w ogóle dziwna sytuacja była, bo tam chyba wszystko co mogło się skumulować w jednej akcji w końcówce meczu się skumulowało, to znaczy najpierw był faul na Ferdinandzie, podanie ręką i to na pozycję spaloną i z tego Birmingham strzeliło wyrównującą bramkę. Natomiast po, y, potem chyba w meczu z West Bromwich y, była taka sytuacja, że y, no, nie dość, że sędzia powinien wyrzucić y, środkowego obrońcę, nie pamiętam którego, Manchester United, i dać rzut karny. To nie dał tego rzutu karnego, później jeszcze odeł nie strzelił. Nie strzelił karnego. No i suma sumarum szczęście wyszło na zero. Więc ja bym na miejscu Fergusona nie narzekał na, na sędziowanie w Anglii. Bo... No poza tym tylko, że wiesz, mecz wygrany i przegrany to są trzy punkty, a dwa remisy to są tylko dwa. I to, to jest ten No tak, to jest ale oni problem. złe z wygrali, a mogli ten mecz przegrać, gdyby sędzia sędziował tak, jak powinien sędziować. A sędzia Howard dostał tytuł. Szlachecki. Jest, jest sirem. No to, co ty no... gadasz? Czy, jakiś, czy jakiś, no, jakieś odznaczenie dostał państwowe w każdym razie? No, nie, no, nie wiem, czy jest ten sirem, ten jest... ale chyba, chyba trochę przesadziłem. Trochę za wysoko z nim pojechałem, ale dostał jakiś tam krzyż zasługi, czy order, czy coś tam. Dobrze, no, że nie waleczny. <głosy> <głosy> Albo żelazny krzyż. Tak. <głosy> <głosy> Francuzi z... Za kampanię polską. Ale, ale ciekawe, bo tak mi się teraz przyszła mi jedna rzecz do głowy, dlatego że w Hiszpanii na przykład wszyscy strajkują, że 2 stycznia nie można było grać w piłkę, bo to jest zagwarantowane. Bo to jest zagwarantowane i że Związek zrzesza piłkarzy i zawodników, znaczy piłkarzy, zawodników, sędziów i, i tak dalej, i że on oni nie mogą grać drugiego. Teraz tak, zawodnicy drugiego na, na boisko wybiegli, ale działacze, piłkarzy, w tym na przykład yy, Afelaja, który miał zadebiutować w barwach Barcelony w meczu z Levante, nie dopuścili do gry, dlatego, że związek nie pracował. Więc nie można było dopuścić zawodnika, który w meczu wystąpi, ponieważ część związku działa, a część związku nie działa. No, u nas to, jak, o, to, to mi coś przypomina. Jechałeś koleją? One no, nie, jest nie, nie, nie. nie, no to nie to myślę, że związki piłkarskie, jak się okazuje, w każdym kraju, na całym świecie działają tak samo. To jest, jest dziw, taka dziw, dziwna, dziwna przypadłość. Dziwne. Jak się coś staje związkiem piłkarskim, to od razu logika gdzieś traci. No, widzisz. no to Z koleją też już nie bywa, bo na przykład można jechać pociągiem, który przyjechał na, na czas, w sensie o czasie, odjechał o czasie, ale na przykład nie ma żadnej czynnej toalety. A to prawda. to, o, to tam wielkie Michalo. Po no. się zakłada. <grymne> Kolej transyberyjskiej. Wspólnie wiesz, jak, jak, jechaliśmy jak, jak, takim pociągiem. Jak sobie przypomnę ja... niektóre toalety z polskich pociągów, to nawet wolę, że one są nieczynne no, czasem. Powiem Ci, że niektórzy uczestnicy naszej podróży z Łodzi do Warszawy woleli, żeby była wykopana dziura w ziemi po prostu i żeby tam nie było nawet toalety, tylko... Ja w swojej desperacji zatrzymałem pociąg po prostu. Tak. Który w Skierniewicach. W Skierniewicach. Czekał na stacji pociąg w Skierniewicach, aż. I stoi, stoi, stoi na stacji lokomotywa, nabrało ten wiersz nowego wymiaru. Na stacji w Skierniewicach stoi zresztą tam do tej pory. <grym <grym brakuje wagonu. Wszystko <grym> przez nadrodoktora <grym> Kontraciuka. Brawo, brawo! Tak A później to... narzekamy, że PKP nie jeździ. A to Zablokowany ruch w Kierniwicach. Nie da się, trzeba obierzyć. i chuligany. Słuchajcie, jak już wspomnieliśmy o różnych dziwnych rządach w klubach piłkarskich, to ja Wam coś zacytuję i poproszę. Aha. Ciekawe, czy zgadniecie, kto to powiedział. Uwaga, cytuję. Nienawidzę ludzi, którzy nie identyfikują się z zespołem. Nie no to ma. To prezes Poznań, tak, Nie, no to w ogóle. Noszą na koszulce. Tak, tak. No no ogóle... Brawo dla pana prezesa. Brawo. Jak podpisał no. kontrakt z Peszką, rozumiem, nie zauważył, że podpisał z kwotą od, odstępnego. Nie, nie, nie zauważył też, że kupił go z innego klubu. <głosy> na przykład, tak. <głosy> no. Ciepiacie się drobiazgu. Nie, no pomysł w ogóle na... Ale to podobno nie jest pierwszy przypadek, bo Lewandowskiemu podobno dzisiaj nie zapłacili nie, wszystkie nie, zapłacili. Który nie, za, nie, nie nie zapłacili. Ale nie, to, nie się z... to się zdarza wszędzie. Nie, no to, to, to, to przecież teraz, a dla odmiany, patrząc z drugą stronę, Lech Tras kupił piłkarza Wołąkiewicza tak? Którego kupił już teraz. Kontrakt ma obowiązywać od przyszłego sezonu na co szefowie Lech piłkarza Wąkiewicza jakby nie było reprezentanta Polski wysłali do rezerw czwartoligowych tak? czy tam no, trzecioligowych Poznań, Rengifo wysłał też do. To, tak. to, to... to w ogóle to jest, to jest jak, jakaś Iwniolich. dziwna przypadłość ale to tylko w Polsce, bo na całym świecie pi, piłkarze nie, no tak. podpisują Ferguson, kontrakty Ten też tak zrobił z Beckhamem jak Beckham stwierdził, że odchodzi do Realu Madryt i podpisał kontrakt z Realem Madryt to przecież też w zasadzie wysłał go do rezerw nie? Nie oczywiście do, do drużyny bo do drużyny juniorów. Dobrze? Tak. Musiałem się poprawić na siedzeniu. Do drużyny juniorów, ale odesłał go do rezerw. No to no. tak, to prawda. Z Beckhamem była, była... No tak, ale tam jeszcze była historia w ogóle związana z konfliktem między no, debodową, tak. tak to, to było tak, tylko że... jakby prze, przelała się kropla, która przelała się. Przebrała się miareczka. Tak, przebrała się miareczka, a oni w konflikcie, bo jakby rzucanie butem było już i tak trochę wcześniej niż, mhm. niż ta mhm. cała sprawa. I to raczej w drugą stronę chyba. Beckham chciał odejść z Manchesteru, bo już trochę tak, się tak, z, tak. z Alexem nie dogadywał. No. A kto miał rację, pokazał czas. No, jak tak. zwykle ser Alex. Tak. Eee, no, no, Aleks no, piłkarze, którzy podpisują kontrakty takie z półrocznym wyprzedzeniem na świecie, w Europie jest mnóstwo tak. I, i wiadomo, że z reguły podpisuje to jeżeli to jest klub jakiś mniejszy to sprzedaje z reguły swojego jednego z najlepszych piłkarzy i jeżeli ma ten kontrakt no, podpisany to byłyby jaja, jakby kupowali najgorzej. <laughs> tak, to byłoby ciekawe za największe pieniądze. Tak, tak. Jakby tak obrócić. No, ale, ale rzeczywiście, no, przypadek no sensu, kanalesa no bo... na przykład w racingu Santander. Wiadomo było, że e, oczywiście, że e, jego zdjęcia w koszulce Realu Madryt w Santander wzbudziły e, tam burzę, e, bo on całował herb Realu, a, a miał do dogrania prawie cały sezon e, w barwach racingu, ale w racingu Santander grał. Dał temu klubowi parę punktów bezcennych dla drużyny, która walczą o utrzymanie no, w No sobie w stopę, no pozbycie się najlepszego piłkarza, któremu i tak musisz płacić, bo ma kontrakt, tak, jest pracownikiem i nagle mówisz człowiekowi, jesteś pracownikiem, płacę Ci, ale właściwie nie musisz pracować, tak? Możesz znaczy, ja rozumiem, że jeżeli wiadomo, że taki zawodnik odchodzi, no to można zacząć ogrywać na jego miejsce, na przykład jakiegoś tam młodego chłopaka. Tak, ale na no, to może sobie ten. pozwolić Ferguson. Tak? Ale, ale to też jest, ale to też Gdzie... jest tak, że no, to, jest, to nie, nie wynika z potrzeby ogrywania zawodniego, tylko wynika po prostu z jakiejś zemsty. jakiejś głupiej zawiści. Tak, tak, tak, no bo, tak, bo, bo, jakaś no korendalna sytuacja. Bo, widzicie, wiesz, ogrywać można zawodnika w Manchester United, gdzie masz, nie wiem, dwóch, trzech zawodników w drużynach juniorskich, którzy mogą wejść do zespołu, bo są do tego przygotowywani od lat. Ale w takim racingu Santander, czy, czy, czy w Lechu Poznań, no to, no to sorry, no. albo się kimś gra do końca i się, i się wyciska z niego tyle, ile wlazło po to, żeby działać na dobro, dla dobra drużyny, no albo, no albo się ktoś z kimś na głowy pozamieniał. To no, nie, nie pierwszy, nie pierwszy no. przypadek no, no, no, tak, tak, i... nie pierwszy Powiem się... tak, że to no. nie jest tylko sprawa Polskiej Ligi, też to nie jest tylko sprawa jakby stosunku y, działaczy sportowych do piłkarzy, bo piłkarze też potrafią, przypomniał mi się teraz piłkarz Chleb, który ostatnio... gola strzelił. No, strzelił gola ale powiedział, że no, generalnie on powinien biegać w koszulce Arsenalu i przed meczem No znaczy, on się za późno zorientował, że popełnił tak, błąd. Tak. Przechodząc do Barcelony. Do Barcelony tak. gdzie, gdzie wielu piłkarzy od odbyło się od ściany. No tak to bywa czasami, że jak się przychodzi do klubu typu nie wiem, Lakers w Stanach Zjednoczonych, albo Barcelona czy Real Madrid w Europie w innych rozgrywkach, to człowiek się odbija od muru, który nazywa się poziom. No i okazuje się, że... Znaczy można zrozumieć chyba, że jakby się pojawiła taka okazja zagrania w Barcelonie, no to chciał, chciał spróbować. No zagrać w Barcelonie. Ja go rozumiem doskonale. No. Z drugiej strony... No. Też byś chciał, nie? Ja? Ja to chciałbym zagrać cały czas rolę Marcelo. <głosy> <głosy> Czy masz warunki. No. No tak. Nie zmęczysz się za no bardzo. Tak, tak. Ostatnio widziałem jakieś fragmenty meczu Realu. Nie pamiętam z kimś tam i tam było... Właśnie Real stracił bramkę po absolutnie cudownym zachowaniu Marcelo, który w polu karnym stał był, jest, jest, jest istniał ta... tak. znaczy, tam e, wszystkim fanom e, talentu tego piłkarza polecam gola na 2 do 0 w powracających jak bumerang Grand Derby e, to Pedro odbija się od Marcelo leży na ziemi e, po czym Marcelo e, dumnie kroczy w stronę pola karnego a Pedro mija Marcelo i biegnie sprintem e, w jakimś bliżej nieokreślonym kierunku i kończy to dołożeniem stopy i strzela bramkę na 2 do 0 Marcelo miał nad nim jakieś 8-6 metrów przewagi w momencie kiedy Pedro ruszał w momencie kiedy Pedro oddawał strzał miał jakieś 8-6 metrów stał za jego plecami i przyglądał się jak Barcelona strzela gola no tak, to jest propos, zawodnikiem Marcelo a propos Barcelony i dziwnych historii, ostatnio całkiem przypadkiem nie wiem czy to ciekawe, ale Bakero piłkarz Barcelony był obecnie trener Lecha, w reprezentacji Hiszpanii strzelił 7 goli jeśli dobrze mm. pamiętam z czego 6 w Sewilli meczach, które były grane w, w Sewilli. Jak na to wpadłeś? Dobrze. Nie pamiętam. Przypadkiem coś tam sprawdzamy. się. Jestem, jestem wstrząśnięty tą informacją. Z czego aż cztery strzelił Albanii w ogóle. O, czyli Albania, ja jakby nie Albania była w Sewilli to w ogóle, to w ogóle to. Bakero byłby królem strzelców. Nie, nie, bardzo dobrze. To, to znaczy, że on lubił, bo po prostu miał swoje wybrane kluby i swoje wybrane reprezentacje, którym strzelał. Znaczy jest też taki klub, Znaczy Stadiony mu... nawet bardziej. No, grał, miał swoje Grał kiedarka. reprezentacji, tylko że akurat reprezentacja grała w Cwi, A na dwóch różnych stadionach w ogóle to się odbywało, bo tam jak wiadomo... Są takie stąd, miasta. Miał tam swoją kępkę. Dwa. Dwie kępki nawet. Dwie kępki, ja on na każdym tak. stadionie miał po kępce. Słuchajcie, jak, jak już, ale on strzelił no. też Realowi Madryt całkiem sporo goli bo on strzelił to nie reprezentacja nie, ale jak, jak tak, tak rzuciłem z ciekawości okiem na jego statystyki w meczach przeciwko Realowi Madryt to on strzelił 4 albo 5 bramek, teraz już nie pamiętam ja myślę, że ty z ciekawości znasz statystyki wszystkich piłkarzy Barcelony, którzy strzelili bramki przeciwko Realowi Madryt Twoja ciekawość jest bardzo specyficznie ukierunkowana. Tak przypadkiem. Tak. Myślę, że na przykład w meczach Barcelony z Sevillą nie znasz wszystkich. Nie, no nie, nie wiem ile Bakero z <gulisz> Chociaż albo, ma tam swoje kępki. Albo w Salamance. Chyba nie grał albo przeciwko bo nawet Walencji. Bo no Salamanka awansowała do ligi po, po jego odejściu. Hmm. Grzegorz Mielcarski grał w Salamance. Słuchajcie, Przez jak już chwilę. jesteśmy, bo w wspomnieliście piłkarza Beckhava. Gdzie zresztą w Porto spotkał Rodze Mourinho, też widziałem taki wywiad, gdzie opowiadał o, o, o Super-Jose. Co to jest za historia z tym powrotem Beckhama do Ligi Angielskiej, do chwilę. Hmm. Znaczy Właśnie. jest tak, że jest po prostu dziura to, w, w Stanach. nie i... pierwszy raz tak grał w Milanie. W Milanie już... dwa sezony, tak? znaczy dwa, dwie przerwy. Dwie przerwy. W... Znaczy... Tylko, że z drugiej wrócił z kontuzją, więc dlatego Amerykanie go teraz nie chcą puścić, żeby znowu im się nie popsuł. No on chce, bo... Znaczy on to w, w ogóle moim zdaniem jemu by dużo lepiej zrobiło, jakby po prostu... Ee, już w ogóle wrócił. No no, no, tylko, no, kontrakt no, podpisał z, no. z, z MLS-em i, i wiesz, no i musi go wypełnić teraz. tak? Oni no. tam się tak łatwo no tak, ale... nie, nie puszczą. Wiesz, no... E... Larson, wtedy kiedy Szwedzi mieli przerwę, tak, też poszedł tak spokojnie tak, do Manchesteru United i, i całkiem mu tam nieźle szło. Nie kontuzjował się. To taki znany wypadek. I Alex bardzo go chwalił. No to no tak, chciał go zostawić przecież. No, ja... no, ale... Każdy by chciał mieć takiego piłkarza. To prawda. <laughs> on na Lidze Mistrzów chyba jakiś awans załatwił. Pamiętam czy że ci czy półfinał no, wtedy. Chyba ćwiercinał, bo w półfinale już chyba nie grał. No, z drugiej... Ale Sto to jest ten sezon, w którym Manchester United zdobył Ligę Mistrzów, tak, tak, tak. a, a Larsson strzelał bramki. Także jemu się ten, ta korona... No w sumie to, no to ma wygraną Ligę Mistrzów i z Barceloną, i z Manchesterem United. Dzięki temu. Teoretycznie tak, tak. Natomiast jeszcze też słyszałem ostatnio, że Blackburn się tam też czai na Blackburn Black też te te się czai teraz na, na wszystkim, bo na Blackburn jest klubem znowu. hinduskim od niedawna. Na, na, na, na. I na, na. Na. Na, na. do, do dopływ gotówki <śmiech> spodziewany. I... Trzeba coś z tym zrobić. Czaili się po Ronaldinho, zaproponowali w ogóle dziwny przepływ gotówki pod tytułem 7 milionów dla Milanu. Myślałem, że 7 milionów kurczaków. <głos> tak. tak <głos> I dzięki temu cała rodzina Ronaldinho miałaby co robić do końca życia. <głos> co jest. Paść mi kurczaki w, tak. w Porto Alegre. <głos> 7 milionów kurczaków. <głos> tak <To głos> <to głos> bardzo ludzi nie żyje. <głos> nie. Człowiek jest to chyba prze... trzecią masą y, wagową na planecie Ziemia To jak przez chwilę Wiesz, że... To pewnie jakieś robactwo jest, nie? Kryl Kryl? Drugą mrówka Trzecią człowiek Naprawdę tak wysoko jesteśmy? Na trzecim miejscu, no. za krylem A różne... podium Tak <laughs> jednak budło. budło jest Różne pszczoły tak. inne takie nie, pszczół jest... No. Za mało ich jest chyba. Aha. Pszczółek to mało. No może ale a chyba bym miód do W sensie do krewetki i to całe gówno takie za sam pod wodą. Tak? A, my, a, a much, mu, much jest dużo. No much jest dużo, ale, ale, ale mrówek jest le... więcej. No mrówek to Jak, ale jak mucha pod... jest, wiecie, tak, stworzona, wypasiona. Ale trochę szukaństwo, bo mrówek jest dużo różnych gatunków. Jak no, tak. wszystkie dokupy kupy no, ale kry, też, a ludzie też są. No, a muchy są tylko jedne biedne. Jak to muchy są jedne. Wiele gatunków. Wiele jest. A tak widzę, to, że ja widzę, że był jest. dla Wagarachta. No. I dobrze, to, że, ja dobrze, że Cię poseł nie się łaski nie słyszał. No. Ja z tych rzędów, gatunków i innych tak. zawsze byłem słaby. No. No, no, że, no, dużo, pamiętam dużo. tylko Pantofelka i ten. Bo Australii jest bardzo dużo. A Bebe. To było na tej samej lekcji. Nie, jeszcze pamiętam. E, ja Tę oględę zieloną. Jak będziecie mi przeszkadzać, więc nie przypomnę. Nie, jakby pamiętał, to by sobie nie trypana, przypominać. Tej pana Sama Gambiense jeszcze pamiętam, ale nie wiem, co to było. E, to jest ten taki z takimi czuł... Niby nóżkami? Ponieważ tak mówiliśmy na naszą panią od biologii. To pantofalek. Dobrze, ale skończy się pewna... Że wrócę do piłki nożnej jednak. Rok się kończy. kończy no, ja po no, właśnie zabrać. to próbuję powiedzieć. Poszedł sobie i wrócił. No, I tam będzie teraz... Y, jak się to on Wawa, będzie balował dopiero. Wawa Mafin jak w Portal Legres Samba <grym> e, No w, będzie się dobrze bawił no. w utworze. Mm. Dza. Ale to już jest chyba koniec, prawda? Jego kariery. Dlatego, że jak on tam pójdzie, to już sobie zupełnie popuści pasa i to już nic z tego nie będzie. No nie taka Nikt, nikt no. to wyjechał do Brazylii Już z niej więcej nie wrócił To jest taki <grywia> nie, nie, nie. nie chwalisz Brazylii teraz no, to, to dziwne kraje, ja myślałem, że przyjadą Nie, zauważaj bardzo Brazylią trzeba bardzo uważać Moi koledzy byli, by, byli w Rio i wrócili Aczkolwiek było tak, że jak... Ale oni tam grali nie w piłkę, tylko na instrumentach Ale było tak, że jak chcieli wylecieć To samolot został zatrzymany I zostali zawróceni, spędzili dzień dłużej a to fajnie akurat. No. Tak, bardzo fajnie, zwłaszcza, że wracali niedługo, z pierwszą klasą. Nie, nie, z hotelu hmm. elegancko linie holenderskie zadbały o nich. Hmm? A rejsu, rej, numer rejsu był? 6,6. Naprawdę? <głosy> <głosy> Jak moja pierwsza wiza do Izraela. <głosy> <głosy> a, a co w gematii numerycznej znaczy zysk? No. No, ba, to jest ten diabeł. W każdym tak, razie jesteśmy, myślę, że no. to koniec Ronaldinho, tak? Nie, no, Robinio chyba wrócił tylko na, na siłę, dlatego że chciał zagrać na Mistrzostwach Świata. Znaczy, no, istnieje on... szansa, że jak będzie grał i nie będzie tam że to nie jest ten typ mentalny. Tak, ale Ej. myślę, że on już, on już sobie po prostu tam wrócił, żeby to, już sobie powolać. To, to, to koleżan on... nigdzie poza Barceloną tak naprawdę nie potrafił się przez pierwsze sezony w Barcelonie nie potrafił się zaangażować jakby w, by, no, w, w pełne bycie w ja No i też. No, też on był szalem, ma, on w był konflikcie z Fernandezem, tak, tam, tak, także tak. Ale się, się, tam, jako się tam pozbyli, z, wiesz, dlatego, że się chcieli go pozbyć, no, bo już mieli go dość. Hmm. Dlatego się go pozbyli, bo, bo się go chcieli się pozbyć. pozbyć tak? No wiesz, no to, to jest A tak. Że zupełnie to jest... inaczej niż Swężko. No, no, wszyscy pamiętamy, jak to było, że stały dwa samoloty, jeden z napisem Manchester United, drugi z napisem Barcelona i on po prostu wsiadł do tego, gdzie mu, e, gdzie gdzie go, mu, gdzie mu, mu zawiało. Akurat. Gdzie mu było bliżej. Bo, bo wracał z imprezy i tak go przechyliła w tą, tą, tą stronę. No trochę tak mogło być, także. No dobrze dla, i dla niego, i dla Barcelony, bo myślę, że w Manchesterze nie miałby tak łatwo jak, jak w Barcelonie, bo Barcelona była naprawdę wtedy w wielkim dołku. I tam potrzebna była taka postać, która to y, jakoś. Nie, rozegrał świetne sezony. No. Nie no, Dała Mistrzostwo Dona Świata. To co, to, co on dał Barcelonie, to w historii tego klubu to tylko dwóch innych ludzi. A, ja myślę, że będzie się no, wspominać jaki? o Ronaldini o kiedyś tak? ja No jest, Samitier i Cruyff ja ale i Kanton na przykład, w a, w Przepraszam Junaid. cię bardzo, na przykład taki piłkarz, który ja widzę, że odchodzi trochę jakby w przeszłość, a ja cały czas mam do niego wielki szacunek, czyli Rivaldo. No, Rival... nie, no, Rivaldo, nie, Rivaldo. No, Rivaldo przychodził w takim momencie, że zastępował Ronaldo po tym tego, klubu. Ale Kupra... mówimy o to, co dał klubowi. No. Znaczy, nie no, no, dużo nie, ja dał, ale, się, ale to, ogóle... nie jest, to nie jest. Barcelona potrzebowała przełomu wtedy, kiedy przychodził Ronaldinho, tak jak wtedy, kiedy przychodził Cruyff, albo tak jak kiedy wracał do Barcelony Samitier, po tym, jak podróżował po Madrycie jak głównie i tam się lansował. Yy, yy, Rivaldo. Jasne że, znaczy? dał, jasne, że dał dużo, bardzo dużo Ja bym się, ja bym się o tyle nie zgodził, że jakby gdzieś zapominam, no Ronaldinho ile rozegrał sezonów w Barcelonie eee, a, ile roz, a, a ile rozegrali sezonów, na przykład taki nie staczy taki Chavi ja tak, wiem, tak, naprawdę, Ale to, ale jeśli to nie są ludzie Nie, nie, to nie o tym mówimy Nie, bo, to, bo mnie chodzi o, o to, że są ludzie przełomu Ludzie, którzy przychodzą i wiesz, no Xavi był w tej Barcelonie i Xavi to nie był człowiek, który dawał Barcelonie jakąś wartość dodaną. Wtedy, kiedy przychodził w 2003 roku Ronaldinho, tam było trzeba czegoś nowego, jakiejś świeżej krwi. Tak, to, to samo dał Barcelonie też Edgar Dawid, który przyszedł i uzupełnił układankę Ricarda w ten sposób, że ta drużyna się zamknęła to był taki kompletny produkt, już wtedy już było wiadomo, jak ta drużyna ma grać i ta Dużyna, drużyna... Poza tym no, nie na pewno miał duży wpływ na młodych zawodników, którzy wtedy wchodzili do Barcelony. No, to jest jednak... Pokazał opowując... im parę knajp w Barcelonie. <grym>, pokazał im parę knajp w Barcelonie, <grym, grym, grym>, Barcelonie. poznał znaczy... z kilkoma dziewczynami, ale... i, I tutaj, i tutaj kolega, kolega Ernest dotyka sedna, bo to jest jak, jak w związkach, jest taka teoria, że związki Chemiczne. zazwyczaj... W związkach między ludźmi, że związki zazwyczaj kończą z tego jednopłciowych, powodu, czy, czy, czy, czy, czy wielopłciowych. Że związki zazwyczaj między ludźmi kończą się z tego samego powodu, z którego się zaczęły. To znaczy, że cecha dominująca, ta, która na początku ludzi do siebie przyciągała, później zaczyna ich od siebie odpychać. I to, co Ronaldinho... To, dru... to co <laughs> Mogłoby być. Natomiast to, co Ronaldini o tej drużynie dał wtedy, kiedy do niej przychodził, czyli jakby scalił szatnie i dał jej jakąś radość z gry w piłkę spowodowało, że z tej drużyny odszedł, bo on za dużo dawał radości w pewnym momencie. Potem ta radość go poniosła, ale to prawda, to prawda, że... I po prostu powinien przestać ra dawać że radość. Tej radości, tej radości dawał wiele. No, no bardzo wiele, no... <laughs> bardzo, bardzo, wiele. bardzo, bardzo wiele, natomiast momentami za, za dużo i no i wtedy, wtedy należy... Trzeba mieć trenera w szatni, który potrafi powiedzieć y, panowie, kończymy się cieszyć, skupmy się na, na, na, na tym, że mamy do, do, do odrobienia parę rzeczy na placu, nie? No, to, nie no, ja to. Guardiola jest nic. w stanie to ogarnąć. Rajkart nie był pod koniec i dlatego, dlatego się to tak skończyło. Natomiast rola Ronaldinho jako tego impulsu jest nie do przecenienia. Natomiast to, co powiedział Marcin, tutaj siedzi obok mnie. Ja? W sensie? On tak, hym, hym, hym. Zdecydowanie, no, nie było od Barcelony bez Iniesty, Szawiego, Pujola, Waldesa i tych ludzi którym ten Ronaldinho tego impulsu w pewnym momencie dostarczył. No. Jesteśmy ja przy piłkarzach istotnych Barcelony, to w, w, Argentyńska Federacja Piłkarska wybrała Messiego. Wiadomo, że to takie są e, konkursy i wybory. Najlepszym piłkarzem roku? Nie. E, e, najbardziej kreatywną i najważniejszą dziesiątką w historii. Ale piłkarzy, czy ludzi w ogóle? E, tak. <grymne> Messi najważniejszą ja, dziesiątką historii ludzi. dziesiątką ludzi. Jest dziesiątką ludzi. To jest, bo... No czy fakt? Uważasz, patrząc tj. na to... W Argentynie wszyscy mają numerki przydzielone. <grymne> <grymne> tak, papież gra z dyszką. <grymne> to zależy gdzie, w której drużynie. Dziesiątką historii argentyńskiej piłki. Okej, okay. nie, no. no może wzięli w ogóle wszystkich sławnych ludzi argentyńskich w historii. No nie, przydziela im numerki. No ja i, się... i Messiego jego wrzucili do pierwszej dziesiątki, ja tak, tak z razem z jakimiś tam pisarzami i innymi. Jednak, co, jednak chyba moim zdaniem... Co prawda, podobno pan prezes tejże federacji jest mocno skonfliktowany z Maradoną, także no, Maradonu, no, tak ja to Tak to, to, to wygląda, to Proces, wygląda. Proces bo, bo sukcesy reprezentacji za Maradony na razie przepuszczają myślę, że Prezes federacji, każdy głównie jest po to, żeby być z kimś skonfliktowany. E, taka ich, taka, ich taka, no, taka fucha, no. Jeżeli, no. Taka jest idea. Jeżeli tak. chodzi o cenę, yy, właśnie, bo, bo to jest tak, że każdy wielki piłkarz musi trafić na wielką drużynę, w której kiedyś zagra. Tak? Messi trafił na wielką drużynę, jest to Barcelona, i nie trafił na wielką drużynę, jeżeli chodzi o reprezentację. A czy z tą reprezentacją to jest tak, że ja bym powiedział, że bardziej nie trafił na dobrych trenerów. No tak, ale to jest wiesz, to jest, to jest, to jest, to jest kilka to, to jest to rzeczy się bo, na to składa. No. Patrząc na potencjał reprezentacji Argentyny, to mogłaby być absolutnie wielka drużyna. Jeszcze, tak, ma e, jeszcze ma szansę być, tak? Jeszcze ma szansę być, bo ci zawodnicy są ciągle młodzi. No to popatrz to na Rajana nie... Gixa tak? To jest człowiek, który gdyby nie Manchester United i Sir Alex Ferguson, ten człowiek dla futbolu byłby stracony kompletnie. No, to bo on by grał gdzieś w jakiejś dziwnej drużynie, nie wiem, typu, znaczy pewnie trafiłby w końcu do dużego zespołu. Natomiast jako waliczyk nie osiągnąłby nigdy niczego. Podobna jest sytuacja Messiego jako reprezentanta. Tak, z Gareta Bejlego. No nie, no jednak Messi ma łatwiej, bo jednak, ma łas... mimo wszystko Argentyna no tak, jak ci, ma jak... większe szanse za 4 lata, no ja nie, za 4, świata. Tak, tak, tak niż Walia. No za 4 no. czy 8. No, znaczy tylko no mówię tak. o tym, że jeżeli trener twojej reprezentacji nie bierze na mistrzostwa Kambiasso, tak, wiem, i w ogóle generalnie bierze 19 napastników nie, i jednego nie obrońcę, nie <gry> to trochę odbiera szansę no, osiągnięcie na osiągnięcie sukcesu. Razie, na razie nie trafił z no. A do tego generacja, czasami jest tak, że jest generacja po prostu piłkarzy. To, co się stało teraz w Hiszpanii, że ta generacja rosła, rosła, rosła przez lata. System szkolenia i tak dalej. Wydała owoce akurat teraz. W Argentynie to była generacja, która była hodowana na 78 rok, ta mistrzostwa świata w Argentynie i ona tych owoców wtedy ona je wydała w postaci Mistrzostwa Świata. Natomiast kolejnym rzutem tego było, było Mistrzostwo w 1986 roku, gdzie naprawdę bo, było wie, pokolenie wielkich piłkarzy. To co, to, co tam się działo na boisku, ci Argentyńczycy, to byli świetni piłkarze. Wszyscy, na każdej pozycji. Ja no, ja tam myślę, Pasarella teraz, to był człowiek przecież, który... Teraz nadal tak jest tak naprawdę prezentacja Argentyny, tylko oni muszą po prostu to znaleźć to to dobrego selekcjonera. Tak. No, tak. To jest tak jak z reprezentacją Brazylii. Potencjał ma zawsze wielki, a, ale musi się znaleźć ktoś, kto umie to poskładać i wtedy wygrywają mistrzostwa. A od jakiegoś czasu też jakoś tak nie bardzo jest ktoś, kto to poskłada. No, jakby wziąć piłkarzy brazylijskich, na każdej pozycji jest dwóch ludzi na, na światowym poziomie. Bez hmm. problemu znajdziesz dwie reprezentacje, dwie jedenastki z Brazylijczyków złożyć, to jest w ogóle, wiesz, trzyknięcie palcami. Tak, tak. Tylko oni mają y, inny problem. I, y, znaczy, on się z jednej strony nazywa słaba liga, bo ta liga, mimo tego, że... No, ale jest wiesz, tam... większość tych zawodników jednak gra w Europie. No. To też jest fakt e, że oni tak, ogromną... Dlatego grają takie dziwne mecze. Oni grają, mhm. wiesz, te mecze towarzyskie, które grają za pieniądze, czy to w Londynie, czy na Wembley, czy grają w Katarze czy w Emiratach to nie są mecze, które wyzwalają w zawodnikach taki... Zatem spotykają się w związku z tym dość rzadko, bo oni są tak rozsiani po całym nawet świecie, no głównie po Europie. Jednak paru ludzi tam w Brazylii czasem się załapuje. Ligę brazylijską jaki jest poziom, to widzieliśmy teraz na klubowych mistrzostwach świata, prawda, gdzie ten Internacjonal gdzieś tam przepadł, już nie pamiętam z kim oni odpadli. No, z tym Mazembe ma, chyba, ma, tak? Ma tak. I, i, i w ogóle tak bez, no, bez walki oddali ten mecz i, i, no, i ta, ta afrykańska drużyna była od nich trzy razy lepsza i to było widać no te banacharów piłkarze z Mazembe się spodziewam już, już niebawem w całkiem niezłych klubach europejskich. No, a, do te, a do tego nie wiem czy zauważyliście że jeżeli chodzi o ten puchar to odkąd przesunął się bliżej Europy to drużyny z Ameryki Południowej nie wygrały no, rzadko do finału zaczynają dochodzić A nie, no, do finału to pierwszy raz nie? No pier, tak, pierwszy tak, raz był finał ale, nie, ale jest nie był, tak, że, nie, że nie, nie istnieją w tych rozgrywkach Je, jak było tak jak Barcelona przyjeżdżała na mecz czy Manchester wcześniej na mecz do Tokio na, na ten puchar. No przez jakiś czas Europa była przecież do tyłu, tak? W ogólnej no, liczbie znaczy, tych pucharów. Ciągle była do tyłu, dlatego, że była strefa czasowa i chociażby sam, sam czynnik aklimatyzacyjny i ten jetlag, który w tamtą stronę na mnie na przykład robi ogromne wrażenie. Ja jestem cztery dni, jak i przytomny, jak ląduję w, w Azji tej takiej dalszej. I to jest... Jak ktoś tego nie przeżył, no to na sobie, no to nie wie, jak to jest, nie, grać nie nie z tymi oczami. jetlagami na przykład. W ogóle mnie nie do A latałeś do Japonii? Ale latałem ze Stanów do Polski. A to wszystko nie. jedno no to lecisz tak kawał samo. dokładnie. Pijany byłeś. <śmiech> Zaraz po przelocie się wszyscy to, się to, za już wiesz, bo, tak samo. opiegowali. Może własnie. Że Frankom z Borucem, to po to to robili no. właśnie. <śmiech> żeby bo żeby oni się są zawolcy. Oni wiedzą, że trzeba się napić, przespać i wiesz, i wstać wtedy, kiedy trzeba. No ale wracając do tych drużyn brazylijskich, to, to jest tak, że oni co roku z Brazylii średnio wyjeżdża 880 piłkarzy do różnych lig na świecie. No i to oczywiście robi wrażenie, no, ale Brazylia to jest duży kraj i tam jest parę osób, mieszka. Sześć dokładnie. Kilka. Natomiast większe wrażenie na mnie zrobiło ostatnio to, co przeczytałem, że z Urugwaju przez ostatnie 10 lat do lig tylko europejskich. Wiecie, ile wyjechało piłkarzy? No, też sporo. 1400. Hmm. Z samego Urugwaju przez ostatnie 10 lat. To tam tylu piłkarzy jest? Tam jest tyle ludzi? Właśnie okazuje się, że... Nie, zobacz, zobacz, zobacz gdybyś był w stanie Nie wiem. zagospodarować taki potencjał, czy to są... Popatrz na drużyny, które osiągają sukcesy narodowe, tak, czyli Hiszpania, gdzie grają ludzie... W reprezentacji, praktycznie grający w jednej lidze, czyli lidze hiszpańskiej. To Anglia to może zły przykład, bo oni sukcesów nie osiągają, ale, ale też grają w jednej lidze. Czy Włosi, którzy są też homogeniczni tacy mocno. Albo, czy Niemcy? Czy Niemcy, tak. tak. Oni grają w swoich ligach. Jakby taka liga urugwajska przez te 10 lat była w stanie, czy brazylijska, utrzymać najlepszych piłkarzy, tak żeby oni ze sobą grali, jaką potęgą byłyby te narody, które produkują tak niezliczoną ilość doskonałych zawodników. Ja się właśnie tak zastanowiłem, czy w ogóle w historii polskiego piłkarstwa z Polski do Lig Zachodnich <śmiech> wyjechało 1400 piłkarzy. Myślę, że nie. Też, też coś mi się nie wyda. Czyli chyba, ja sporo się... pojechało na Cypr, do Grecji. Luksemburga i na Islandię. Tak. To były takie dobre kierunki. No to może, jeżeli liczymy też niższe ligi, typu trzecia, czwarta, no to, to pewnie by się znalazło. Może tak. Może. Słuchajcie, tak. chciałbym zmienić temat. Bo jak... Znaczy prawdą jest, że przez 40 lat oni nie wjeżdżali, bo nie bardzo mogli. To inna sprawa. Mogli, mogli jak po... Mogli po 30 albo jak zmienią obywatelstwo. No. Toż wyobraźcie sobie, że wiem już czy, y, za co bierze pieniądze prezydent FIFA. <śmiech> za FIFA. <Later>. Za Rafa. <śmiech> za FIFA. <śmiech> za genialne pomysły. Jego najnowszy genialny pomysł jest taki, żeby zlikwidować rzuty karne. W ogóle, całkiem. W ogóle, te, które kończą serię rzutów karnych, które kończą. Czy ma piłkarskie. jakiś problem na złotą, srebrną, zieloną bramkę? No właśnie się zastanawiam, co on chce wymyślić, bo się przymierza do tego, żeby w czasie Mistrzostw Świata w Brazylii nie, nie było, było rzutów karne. karnych. I teraz pytanie, jak oni będą kończyli. Ja bym ja by chciał, żeby wtedy wygrywała drużyna, która ma więcej posiadania piłki w czasie meczu. Nie, to nie jest dobry pomysł. <laughs> A docelowo, uważam, że sprawiedliwe. Nie, posiadanie, to jest, piłki, posiadanie piłki jeszcze niczym nie świadczy, no to zależy od tego. No tak nie, no świadczy jako. o tym, że lepiej się utrzymujesz przy piłce. No to prawda, no ale to jest Znaczy nie, nie, nie, no, nie czy, czy ja żartuję, bo to jest bzdura oczywiście, bo strzelanie rzutów karnych jest takim samym elementem piłkarskiego rzemiosła, jak, jak, no, jak... przynajmniej jak, jakimś jest. No. Jest, no, jest no, to, jakiś trzeba jakiś umieć jak stanąć, jest. postawić piłkę w puszcie <laughs> i, któryś, któryś i punktów... oddać strzał na bramkę trzeba, i pokonać bramkarza. Trzeba trafić bramkę, a już mówiliśmy wielokrotnie, to nie jest takie proste w momencie, kiedy się ma na przykład nogi z waty, bo patrzy na bo ciebie... Bo psychika ci się Dokładnie. Tam ty ma 120 milion, minut gry w nogach sub, jeszcze dokładnie. dodatkowo. No. To trzeba no, wymyślić ale... wyścig na pola roku i... No jest tak, są takie Może drużyny. na przykład, na przykład każda drużyna będzie miała w rezerwie boksera jeszcze jednego. Tak jak... Na, tak jak... Znaczy są takie drużyny. <laughs> Tak, karatekowcy. no karatekowcy... Tak. I oni wychodzą na środek boiska wtedy i po prostu... Znaczy, Pamięta... jeżeli już. No, jeżeli już, no, a propos a się... A bo na przykład kto więcej razy trafi w poprzeczkę? To też jest takie 11. głupie. Takie jak To też element, tak, bo trzeba stopę przyłożyć do piłki i ta piłka musi polecieć tak. w określonym kierunku. Przecież Tylko, że się, tak. daje marną szansę obrony drużynie przeciwnej, bo drużyna przeciwna przy rzutach karnych ma czyli jakiś atut. Jakiś ja bym powiedzieć, że pan Blatter ma drugi genialny pomysł, mianowicie wymyślił, że stworzy komitet... A to zaraz, po nowym tak. roku tak mu się zrobiło, po tak, nocy tak, ja No, no, no, no postanowice. Postanowice. A, a co? się grzybką spod skarżyska. Albo palonego szczawy z Wymyślił, że stworzy komitet antykorupcyjny. Bardzo dobrze jest. No. pomysł, ja, ja wiem, nasi uczniowie Tomaszewski, Tomaszewskiego powierzy tak. się najlepszy Dokładnie, tak, tak. Tomaszewski mu szybko tam tą korupcję zlikwiduje, rozwiąże komitet. Ale z czego on z... będzie żył wtedy, jak on likwiduje tą korupcję? Ale on zlikwiduje tak tą korupcję, jak nie, nie, nie, no, no, tej zlikwiduje... komisji będą ci, którzy biorą. No, tak no, I dają. I dają. Także to będzie taka, wiesz, komisja. Kilku zostanie ukaranych, no, tak jak jest... już mówiliśmy, z zawieszeniem, czyli... E, e, pobieraniem pensji, ale nie mogą uczestniczyć w zebraniu urlop. <grym> tak, nie mogą uczestniczyć w korupcji. Przez chwilę to jest ta kara. <grym> to jest ta kara za korupcję. Słuchajcie, wy przez dwa lata nie bierzecie. Nie bierzecie, tak. Macie go dawać. Żyjemy sobie tutaj no, i ma... Dostajecie pieniądze, ale nie, nie, nie możecie. Fala nie, no, żeby, żeby ktoś brał, to ktoś musi dawać. To, więc Muszą też wyznaczyć grupę oddawania. W przyznaniu teraz ostatnich mistrzostw świata y, jednych i drugich, to myślę, że już jest pora na to. No to właśnie stąd te, ta komisja. Ale dopiero, dopiero marczyć, po Rosji tak. i Katarze dopiero ta komisja. No tak, tak. No przed, bo bo wcześniej nie, nie, można miał, było, nie miałoby no, to sensu. Tak w Katarze jest jakaś koncepcja, żeby jednak w styczniu te mistrzostwa grać. Jakaś paranoja ja bo, ja Jak to któryś pilkarz powiedział światce mistrzostwa Polsce, świata światce. latem w Katarze zostaje no w domu. Wszystkie stadiony mają być klimatyzowane. Będą mistrzostwa świata halowe. Tak. Tylko, że jeszcze między stadionami trzeba się jakoś przemieszczać. To musieliby jeszcze klimatyzowane drogi zrobić no, pomiędzy wszystko, stadionami. to jest wielkości. Chociaż, Katar jest wielkości Województwa Święta Wszystkiego, więc to generalnie. To jest, takie. to była taka koncepcja, żeby wszystkie połączyć, połączyć wszystkie stadiony metrem. O, myślę, że dadzą radę że z to hotelami, to... ze wszystkim Tak, tak, tak. Wiesz, 15 minut tu, 15 znaczy, minut nie, no, 15 15 hotelu, z hotelu zjeżdżasz w pół godziny w metro i wysiadasz na stadionie i właściwie Kataru czy... nie widzisz nieba nad Katarem pro, żeby... pro... będąc tam przez, <laughs> przez dwa miesiące sama rada, <laughs> właśnie problem, pro... jadę do Kataru żeby posiedzieć pod ziemią problem się pojawia tylko w momencie, kiedy dotrzymają słowa i te stadiony rozbiorą i rozdają w tych biedniejszych krajach tak jak A komu dadzą że... te tunele no właśnie, po co te tunele wtedy? Będzie tunel donikąd. Będziesz mógł dojechać tunelem na środku. A to nam tyle bogatych kraj, że on po prostu zasypie. Cytowałeś pewną grupę, to tam był taki pan, co zbudował schody takie do donikąd, do góry. Jaką grupę? Taką jedną. To zrobiła ten film, co Ernest zjeli, że to ser. A, tą. To. To. <śmiech> tą grupę, tak? To stara, dobra grupa. Słuchajcie, mam tutaj informację dwóch nowych szkoleniowców, dwóch... Polonia no, no, bo ma! Neiros. Nowych. No, nowy nie, nie wiem, jaki jest po, po, po niderlandzku trener. Trener! Ale tych holenderskich trenerów to jest dwóch, bo jeden, o którego chciałbym zacząć, to pewnie nie będziemy o nim rozmawiać, to jest, ale jest i, i lepszym piłkarzem i chyba jest lepszym trenerem, to jest Frank de Boer, który trafił no, Ajax, tak, tak, do Ajaxu. Tak, więc znaczy, czy on jest lepszym trenerem, to się jeszcze no, okaże. Tak. No, ale od kogo? E no, czy no. Jak to od kogo? Od. może być tylko lepszy od swojego brata, Debera, czego większość grała w Barcelonie. Z starszego z braci Deburu? Frank Debur, brat Franka Debera. Młodszy, młodszy Debera. De młodszy bliźniak Debera, tak. Nie wiem, to jest taki trener chyba znikąd generalnie. Znaczy, znaczy mocno ja my, znikąd, mnie, tak. mnie zadziwia w ogóle teo ten boss, wybór, bo tak. Teo Bos z tego co ja kojarzę, to był w I to krótko. Tak. Krótko i, tak, a, bez, a, krótko a, i treściwie. I a miejscowość przegrał ta, niż wygrał. A miejscowość ta słynie głównie z mostu. O, Jedna, jak jednak, jak cała Holandia. Szybkość Arnhem. Witeze <laughs> znaczy szybkość. Znaczy się. Tak. Zryw. W sensie. Zryw. Z, zryw <laughs> No to trochę taki klub. No i właśnie zamieniliśmy tak zwaną siekierkę na gijka. No i za trenera Bakero usłyszałem takie tłumaczenie od trenera Twór Wróć, prezesa Wojciechowskiego, który powiedział, że przecież trener Bakero to nie miał żadnych sukcesów. No, a trener Bakero, w Hiszpanii ma. I że w związku z tym to on tym tłumaczy rozwiązanie. Znaczy, rozpatrywanie w ogóle tego, co mówi prezes Wojciechowski, nie ma sensu. sensu. Nie ma sensu. Tak, ale wiesz, jego, ale, jego ale mówi, tak. irracjonalne występowanie jest tak irracjonalne, znaczy, on, zowiet... on się zorientował, że więc... trener Bakero nie miał sukcesów jako trener w Hiszpanii. Jak go zwalniał? Jak go zwalniał. A nie jak go zatrudniał. Znaczy, myślę, że powinno się, jak się kogoś zatrudnia, jest się prezesem firmy, która w zasadzie przynosi jakiś dochód no nie jakiś to jak się przegląda czyjeś CV to powinno się je przeglądać a nie po prostu płacić komuś za nazwisko nie, nie, no to jest, to jest ta przypadłość yy, człowieka, który no, no nie wiem no tak niespecjalnie się zastanawia nad tym co robi a potem po prostu klepie jak mu jak mu ślina na język znaczy, bo, się, no bo, bo, bo jak inaczej znaczy, no bo on bo to, jest... myślę, to prosty człowiek jest no. znaczy, wiesz, bo on, nie powiedział, on powiedział jedną rzecz dlaczego, ktoś... dlaczego wybrał te, trenera bossa bo, powiedział, że wybrał wcześniej trenera Bakera, bo slot mu tak powiedział. Czyli uwierzył Holendrowi. Teraz też uwierzył Holendrowi. Dobrze, że nie szklana kula. <laughs> <że> tak <powiedziała. laughs> no tak, ale powiem Albo wróżka. A może, może, może trener Domenech się doradzaniem radzaniem Wojciechowskiemu teraz. No tak no, no. I tak mózg że, gwiazd wyszło. Że, że, że nawet była propozycja dla Ben Hakera. Żeby Ben Hake robił Polonię. Znaczy ja myślę, byłoby... że te ruchy w ogóle wokół tej posady trenera Polonii to są mocno rozpaczliwe. To znaczy jest tak, że jest, trwa jakiś dziwny casting w kosmosie. <śmiech> <śmiech> Kto spadnie akurat na K6, ten usiądzie na czarnym krzesełku pogórskim co tam jest i też I nie, zmieniło, to nie, zmieniło miejsce. Ale nie, już, się. nie, już posadzili z powrotem. Wróciło, tak. Wróciło. Ale z trenerami Polonii to jest tak, że e, po pierwsze wiadomo, że tutaj jest jakby kwestia poziomu pieniędzy, które Polonia może zapłacić. To tu już masa trenerów odpada. Ale druga tak. sprawa jest taka, że to jest trener, który musi być obcokrajowcem i w ogóle nie mieć pojęcia co się dzieje w Polsce bo w innym wypadku będzie wiedział, że za trzy miesiące przecież i tak zostanie zwolniony znaczy, szczególnie, że jego asystent będzie z... w Kaczmarek z... Kaczmarek jest not good enough to, to be a first coach no. no ale już na drugą pozycję jest w sam raz, nie? no czyli generalnie ten trener musi być a. tani, b. niezorientowany no, i wtedy jest dobry nie, nie... Kuriozalne, kuriozalne wybory od początku do końca. Ja no. uważam, że pan prezes powinien generalnie yy, yy, podpisywać umowy od razu z czterema na przykład trenerami, żeby mieć cały rok z głowy. No. Wiadomo, wiesz, no, prawdziwy szachista przewiduje pewne postępy. Wie, że jak kogoś zwolni, to musi kogoś na to, no, no, na to tak, miejsce tak, wstawić. To znaczy, że jeżeli jak ci no, pada jak goniec albo wieża, to no, coś Zawsze jest. Ale zawsze mogę no, go... odwodzić pana Pawła Janasa. No. Cytat, cytat ziemi obiecanej. Zwalniają, tak. znaczy będą <laughs> Paweł Jana zawsze jest zatrudnić sportowym, ten odejdzie, znowu zostanie na chwilę trenerem. No. I tak to, tak to się będzie działo. Nie znowu będzie niezadowolony sposób... i, mru, i, i mruczał, że nie może jeździć na Ty wejdeź, tylko w tym, w tym układzie, bo jest rok 2011, y, czyli Polonia w tym roku na jesieni, o, o będzie obchodziła stulecie. Czyli marzenie o, o, o tytule dla Polonii Warszawa z okazji y, stulecia klubu. Trzeba <tiny> odłożyć adakta o jakieś 100 lat. <śle Alice> Nie, no, Polonia ma potencjał, ma wielu dobrych zawodników, no tylko, że muszą to to jest taki... mieć trenera. To jest o to, o czym mówiliśmy. Czytaj, A... musisz mieć prezesa. O reprezentacji Argentyny, Brazylii. Tak, tak samo jest z Polonią. No. No. Muszę, muszę na chwilę zmienić temat, bo tutaj kolega Kondraciuk przewraca strony z różnymi artykułami sportowymi. O to ci chodzi? I przed chwilą wśród tych artykułów znalazło się ogłoszenie jednego artykułu nawiązujące do wcześniejszego naszego tematu, czyli mucha bez stanika. <śmiech> To jakby jak nawiązanie. Nie zwróciłem. Ja, jak, na jak małysz. Jak małysz. To no. panowie tutaj rozmawiają, a ja sprawdzę. Adam z zmarnował wielką szansę. szansę. Traci podium w z Tak, pilne. pilne. Aha pilne. No. Ja mam jakieś dziwny. W... 124 metry. Szczypieć, szczypieć oczy. O, niedobrze. Podejrzewam, że to dlatego, jest że zielony że, że... Na, na nasze bytle Nie, bo pies kolegi Ernesta mnie polizał za pułapach. Ja tym zapomniałem chyba i sobie te palce yy, wsadziłem do oczu. Yy, kolego Erneście, hmm. czy możesz sięgnąć tam na półkę? Tam się znajduje zyrtek. Jasne, nie, nie, zyrtek na mnie nie działa. Aha, A bo aha. działa źle w każdym razie. A nie sposób. możesz sobie przepukać oczu? Zrobiłem to. A rękę myć? Umyłem też. Ty, to by była pierwsza ale... interwencja medyczna w historii podcastu. No, no, no, na żywo, tenie, tak. na żywo. Uwaga, redaktor ma, gdzieś nam gleję. A potem byśmy założyli subiektywny podcast medyczny. A może, no to ty, jesteś, takie, takie, te... może ty jesteś uczulony na to wino czy liskie, i, które my pijemy. my pijemy. Ale nie pijemy. Właśnie. Ale wyzierzy o parami, tak? Nie, no. tak. nie, nie. To jest na pewno od śliny psa, którą sobie wtarłem w oko. Od skróta. Ma elegancko też. piękną, sterylizowaną. sterylizowaną Nie sterylizowano. A sijoną. drugi trener? A sijonę. drugi trener no to ten Bos, właśnie, a, tak, tak, o którym boss. już żeśmy trochę porozmawiali. W ogóle dobra ma nazwisko jak na trenera. A dobry. Boss. Tak jak bramkarz teraz tego fiorę kupiła, nazywa się Neto. A w też, też bardzo ładnie no. W Barcelonie do trenera mówi się Mister, to będzie to się mówiło bos boss. boss. bo Bosie. bosu Bossu. Natomiast inny trenera, mianowicie, znowu wracamy do Barcelony. Trener Barcelony wykazał duże zrozumienie i rozumie, że Milito chce opuścić klub. Ja też no, to Chyba wszyscy rozumieją w sumie. No, no, w tym ostatnim meczu to już naprawdę był taki poważny przytyczek, jak już nie ma żadnego środkowego obrońcy w kadrze. I, znaczy Jest jeden właśnie Milito, a i tak na środku obrony wystawia się defensywnego pomocnika i bocznego obrońcę. A Milito siada na ławce. To znaczy, że... Znaczy, y bo to jest tak, że Milito pasuje czasami do, do, do, koncepcji, do koncepcji Guardioli. To jest, to jest jego główny problem. Ale on, pas, ale on, pasuje, głównie, on pasuje głównie wtedy, jak może biegać, a on z reguły nie może biegać, znaczy, i wtedy słabo pasuje. Znaczy, nawet jak, nawet jak może biegać, to i tak czasami pasuje, bo teraz mógł biegać. Czyli on że, to już jest podwójnie to, czasami. To pomysł Guardioli jest taki, że, że on musi mieć jednego z środkowych obrońców takiego, który ma wizję gry. Czyli umie. Podać i długą piłkę, i, i ją rozegrać. I, e, tak, i rozegrać mm. ją blisko. I taki, takim obrońcą jest Pikę e, na co dzień. Jak nie ma Pikę, to on szuka jakiegoś zastępstwa. E, a drugi musi mieć walecznego, silnego obrońcę, który te dziury ewentualnie po stratach Pikę załata. Takim obrońcą jest e, Pujol, oczywiście. A to, że Erika Bidal gra sezon z życia. Mm. Absolutnie. Więc coś chce. Pies butelka chce się połasić i chce cię tutaj. wyprowadzić na spacer. O, no to się nie To może to pan ma redaktor sobie Maciej sobie teraz pójdzie na spacer. Znaczy, pies butelka zwariowała, bo że mnie teraz na Bo ona patrzy od kogo może, że tak powiem, zażądać. Te tego. cztery ruchy do przodu. Okay. <laughs> Goniec z te pięć. No tak. I w ten sposób hołdler Erika Bidala za życiowy sezon utknął w butelce. <laughs> nie no, to się nie, nie, ale nie fakt, pierwsza i, i nie ostatnia wielka inda, idea inda, tego sezon, świata odkryła ale, Butelce No to jest też pokłosie tego, że Barcelona po prostu gra świetny w, w Nie, sezonu, nie, no, no ale... wiesz co, bo ale... no, już nie wracajmy do Barcelony, ja was bardzo proszę Dobra, Nie, ja, nie, nie mówię ja się... po raz kolejny, że Barcelona gra świetny sezon bo Słuchajcie, to ja znaczy nie, nie, możemy, możemy po raz kolejny powiedzieć, że Chelsea gra w <laughs> Chciałem szkoda, wam... bo świetnie zaczęła ten sezon. No właśnie, zobacz. No, wiecie, jak to się Chciałem się wam się powiedzieć, bledki. że właśnie odnalazłem w sieci logo igrzysk w Brazylii w 2016 roku, które się odbędą. Fantazyjne jest. Jest bardzo ładne. B bardzo fajne. Bardzo ładne. Fajnie, bo w... tego nie widzę. No to uwaga. To jest chyba, że to jabłko jest tym logiem. No, no Boże, a co no. to jest? No ludzie tańczą. Dens ma sens. Tak, takie, że... okay. takie nieskończona balanie. Mnie to jako jakiś pierścień w pierwszej <grym> kresie to, Ronaldinho się, <grym się <grym objawiło. Trochę pierścień, to, to, to, to, to mi przypomina trochę... Yy, jak... to na do przewracania papieru. Jak jest, jest taki, Sylwester... O, jak jest Sylwester i strzelają szampany, to potem zostają na średak, A, tak, tak, tak, Takie coś. takie, takie Tak, cieki, tak takie. które są tak, na, kornę, to to na to Trochę, Bo mnie to na przykład przypomina obraz taki tańczących ludzi. Taki secesyjny. Nie pamiętam, kto go napalował. <laughs> Każdy ma takie skojarzenie, na no jakie sobie zasługuje. Nie na <laughs> <do papieru. laughs> Jakbym był księgowym to najmniej. Tak. <laughs> Siedzę w papierach od lat 30. A jak już mamy skończyć temat Barcelony, to chciałem powiedzieć, że Erika Bidal wczoraj strzelił gola. Tak, to wiemy. Na potwierdzenie tego, że ma świetny sezon. Nie, bo to jest jego raptem trzeci gol w życiu. No, Ale to nie znaczy, że, że ma był sezon, no. Ja no, pamiętam takiego piłkarz, francuskiego. Piłkarz Kjuram strzelił dwa gole w życiu. Ja, ja, chyba. ja pamiętam takiego no, piłkarza. Dwa, w w reprezentacji tak, przynajmniej. Tak, w reprezentacji Francji. No nie, się no, rząd no, Gidano, się no nie, w reprezentacji strzelił dwa gole. W, w reprezentacji grając w pomocy strzelił, strzelił w, nie wiem, dwie bramki. Ale w reprezentacji strzelił dwie w ogóle. Kigana w ogóle jedną Kigana, bramkę czyli strzelił jedno, reprezentacji no, w reprezentacji w meczu no, z Węgrami. Tak, grając grając, przecież będąc pomocnikiem. znakomity czarnoskóry zawodnik. Tak, pamiętam. Numer 14. Słynna linia pomocy. Hmm. na Fernandez z Platini. I Girard. Doskonała w ogóle jednostka. Naprawdę, Francuzi takie mają szczęście. Dużo takiego, że przegrała, że nie transportują tam każdego tak, tak, liga. Bo z tego czasu było tak, że ja nie znałem żadnej, żadnego klubu mocnego z, taki, z pierwszej piątki ligi europejskiej, w którym nie grałby jakiś Francuz. Był taki czas, nie wiem czy nadal się to utrzymało, ale jeszcze tam parę lat temu tak było. Nie no, tych to, co, to jest byli spodem, bardzo, spodem. bardzo. No, jest ta... Ciekawy jestem też. No, jak no, to, co ciekawe, na... to ostatnio usłyszałem ciekaw... interesującą, żeby się nie powtarzać, wypowiedź Michela Platiniego, który powiedział, że hmm. jak jest najlepsza drużyna na świecie obecnie klubowa? Powiedział, no Barcelona. Barcelona gra tak samo jak my w 82. <grym> czyli w Francuzi. Właśnie myśląc o, o tamtej pomocy, która grała co, co prawda inaczej, ustawiona, bo czwórką jednak no ale jeżeli chodzi o kreatywność i sposób utrzymywania się przy piłce, to on porównał tylko do tamtego zespołu 82 czy 80? No, on mówił o drużynie z 82 mówi, tak, że... która nic nie zdobyła de facto, znaczy tak, zajęła tak. czwarte miejsce tak. po porażce z Polską zresztą tak, tak. Ale oni Mistrzostwo Europy też zdobyli tak, gdzieś tam w międzyczasie. Dwa lata później. Chyba. Znaczy dwa lata wcześniej. Dwa lata tak, później, ta, ta później ta, u siebie, we Francji. Tak, tak. tak, ale Platini twierdzi, że najlepsza Francja, jaka w ogóle była ever... No to była świetna dużo, No mówię, ten pechowy mecz z Niemcami. Który oni to znaczy, prowadzili on 3-1 w dogrywce. Bo, bo gdyby i... Schumacher wyleciał wtedy, kiedy, kiedy powinien No czyli z pechowy z Niemca, właśnie. To, znaczy to nie... Znaczy to, to no no, sędziego. tak, tak, tak. Znaczy nie tylko tak naprawdę, bo prowadząc 3-1 na 10 minut przed końcem dogrywki, no mimo wszystko dać sobie odebrać. No tak, sobie ale, dwa gole. ale gdyby w tej sytuacji nie było na boisku Schumachera, którego nie powinno być w futbolu w ogóle za to co zrobił, tam powinien być karny, nie to nie był karnym, był było za polem karnym, czyli czerwona kartka i to, wolny... to Wtedy jeszcze nie było takiego przepisu niestety, że za, za te tak, sam tak, na sam czerwona tak. kartka. Prezes to też to pamięta, tak, ale on się za nauczył to za drugim razem. No tak, tak żeby ale, uciec ale mimo przez no, znaczy ja też uważam że to była najlepsza Francja jaką ja w życiu oglądałem to była ta z 82 roku grali pięknie Wiecie co? Ja mam takie wrażenie, że zima jest za oknem całkowita, a my mówimy tylko o piłce nożnej. Wspomnieliśmy. Nie, tylko, mówiliśmy, mówiliśmy o Kowalczyk no. i mały. Kowalczyk to, z, no, Kowalczyk z, to z dwa zdanie, wspomnieliśmy jedynie. jedynie. No, bo, no, no co? Mamy o polskich nie panczynistach nie. rozmawiać? No. O, o Erwinie ferencowej. No, zawsze. No była u mnie w pokoju. Paweł no, Zygmunt, no, Jaromir Radkę. tak. No, wieczne, była. Wieczne, wieczne polskie nadzieje Jak medalowe. Ja rozgrywałem z kolegą Pawłem Cichym mecz piłki nożnej w w COSie w Zakopanym, że ja wspomnę Erwinę teraz, yy, pa, rolką papieru toaletowego i było po 22, więc była cisza w COSie. Erwina stanęła, drzwi miały 90, Erwina sięgała, yy udami, od, od, od, od promogi do promogi, do promogi. tak, I powiedziała, zamknąć się, kurwa! Brawa dla pani poseł! No, tak, tak. I to w, to w zasadzie był wieloletnia to był mój, poślina. W zasadzie to był mój jedyny kontakt z panczanami. Ja że nie ma panczanów na nogach. Oglądałem mecz NBA nawet ostatnio. Z Erwiną Nie, Boston San Antonio, w którym grał jakiś Shaquille O'Neal. Hmm, który tak, tak. Ten, no, który ma tak wzrok niezmącony po inteligencji. Po jednym z fauliką, komentator powiedział no, to był taki drobny ruch biodrami szaka. A koszykarz, który na ten drobny ruch biodrami natrafił, wylądował na trybunach, Gdzieś tam wbity w ławki. A właśnie, bo Marcin poszedł. Poszedł. No to już mówiliśmy, że poszedł. No, no i co? I rzucił, ustanowił no. rekord. No. no tak, no gra więcej, ale o, o playoffach to on może zapomnieć. Nie, no to tak, jest, no ale... Odwieczny, dobra, odwieczny że... dylemat, czy grać więcej w dobrej drużynie, czy znaczy w, w polskiej, czy mniej w słabszej, no. Nie. Znaczy odwrotnie. To, to znaczy ja, ja bym mniej w słabszej. Ja, ja też. No tak, radny, jako, to to tak. słaby dylemat. To Peszko by... też tak wybrał. Ja, Peszko wybrał. ja uważam, że Peszko wybrał świetnie. Tak naprawdę. Świetnie. Będzie grał mniej w słabszej drużynie. Będzie grał w dobrej drużynie. I, w znaczy no, w słabej drużynie, które... które e... Ja myślę, że się powtarzamy. Będę tego tylko. Po poprzednim podcaście o tym rozmawialiśmy. Tak, ja tutaj tak. Muszę... Moim zdaniem mniej w słabszej. Przecież znamy twoje zdanie. No, tak. Ja myślę, że on ma szansę, wiesz, no... no. Ja myślę, że, że spisał kontakt na, na, na pół Lecha roku z kucharami, jeśli kucharami to, jest, znaczy to, spadnie. Jest, to jeśli Lex... jest dobre rozwiązanie. Jeśli Kel spadnie, to, no spadnie. To, to, to rozwiązuje kontrakt. To jest rewelacyjny pomysł. Znaczy, tak no, i... no no i... dole. Nie, no Piszczek miał podobną sytuację, tak? I yy, jakoś wylądował dobrze. Herta spadła. Ona... Ale Piszczek grał dobry sezon. Ale słuchajcie, ale, ale no może, może ale zagra też, też, też dobrze w tak. Jeżeli się dobrze pokaże, to będzie wolnym zawodnikiem jeśli, i jeśli, będzie znaleźć jeszcze, ale... jeszcze trzeba trafić na trenera, no. który ma jakąś wizję tego, że chcecie. Ja wiem. Że... No dobrze, no a ja wiem, jest... że podpisywanie widziałem. nowego kontraktu z Lechem, i, i który, który wiesz, i też można by powiedzieć, jeśli. No, będzie grał w pucharach i co już może skończyć 3-0-3-0, Lech. No, I będą no, kardy. I, I i się skończy. skończy no właśnie, do do Pucharów no. Lech w przyszłym sezonie to chyba nie awansuje, tak to wygląda. No, oj, to to. No, będzie słabo. Więc, więc ja uważam, że akurat Peszko zrobił, zrobił dobry ruch. Póki co zobaczymy, czego wykorzysta. Peszko to jest syn tego. tego aktora. Starego Peszki. <głosy> nie. Brat, Słuchajcie, ja myślę, że A propos, a propos, a propos, a propos Wal, Walduś Cycu Wraca do kiepskich Tak dzisiaj wyczytałem Jak to? No bo on przez jakiś czas, znaczy ja nie oglądam, ale bo nie mam telewizora od tych ich czasów. Ja w ogóle ale pod... nie wiedziałem, że jeszcze ten serial jest Podobno remitowany. w tym serialu ten serial cały czas jest, ale Waldusia w nim nie ma, bo ten aktor, co go gra, to nie no. chciał tam grać. Bo on się kiedyś zraził, że... Jak... Bo, że bo został słyszał, że... Nie, nie, tak, tak. I słyszał w tramwaju i mówił, ty patrz ten debil z Polsatu. <laughs> no ale po tym, jak on odszedł z, z serialu, się wydaje, to Czy się czy redaktor chyba... zawada zna tego tak, nie. nie zna. Nie. Znaczy, zna go tak samo jak my. Jak my, my, zła, go znamy, my go znamy, tylko on nas nie, nie zna. No. Coś miał się, nie poznał mi się. Pomyliło mi się. Natomiast y myślę, że. Ja spadek nie... wartości oglądalności serialu po odejściu Waldusia jest taki jak spa... spadek oglądalności NBA po odejściu Jordana. <grywa> <grywa> no, że podejrzewam, że Jordan już wszystko sobie lepiej radził niż Walduś po odejściu tak, serialu, bo żadnej jego spektakularnej Jordan, roli... <grywa> Jordan wracał i Walduś też. <grywa> nie pamiętam. Ale Jordan wracał dla siebie. Ja kiedyś, ja kiedyś byłem na którymś z opisów obyczajów, chyba drugim, i, mm -hmm. No i w, niestety było tak, że Grabowski wtedy, bo to był taki szczyt y, popularności realu, tak? tak, tak. Y, nie, mówię o opisie obyczaju był... w Gokitowiczu, tak? Tak, ale grany przez tą samą ekipę. No, dokładnie, zgadza się i zreżyserowaną przez Mikołaja Grabowskiego i Grabowski drugi, który, Andrzej. Andrzej Frysz oczywiście i, tam i występował. Peszek, tak, I tak, tak. To, to jest ta cała, cała ekipa tak. od no. no i generalnie rzecz biorąc w momencie, kiedy Andrzej Grabowski wchodził na scenę, no to od razu było Ferdynand kiepski. No, ludzie <laughs> mieli jedno skojarzenie, co widziałem, że faktorze no, nie powodowało to wzrostu entuzjazmu, bo to no niestety, no tak to jest tym no ale to też, no, to zaraz nie, jeżeli nie budzi to w nim entuzjazmu, to niech rezygnuje z gry w serialu po prostu i tyle no. to jest, to, to jest takie, takie, ja to nie Mój lubię to takiego gadania no. wiesz, tak, ja to no. nie lubię takiego gadania no. No, no, jak, jeżeli coś komuś się nie podoba i go irytuje to niech przestanie to robić, zwłaszcza, że Andrzej Grabowski ale on nie powiedział, nie... tylko wiesz, no, to jest tak, że widać było, że to nie jest fajne, natomiast no, jakoś z tym żyje, tak? no ale to jest jakby konsekwencja podejmowanych jest... przez niego decyzji no, jest, na tyle, no. jest na tyle dobrym aktorem, że e, on nie ma problemu Spokojnie poradzić. Z tym tak samo jak w przeciwieństwie do Waldemusa. Jak Gajos sobie poradził, mimo tego, że chyba przez 15 lat. No, Gajos to sobie poradził bezbłędnie akurat. No, ale to nie było takie bezbolesne, bo on przez długo, 15 bo lat, najpierw był Jankiem no Kostem, nie, a później tak. został tureckim jeszcze. No i no co, ja... i wyczłapał się. Nie? Chociaż turecki no, jeszcze mniej inwazyjny był. niż. niż, niż tak. Tak. Nie, no, wyczłapał się. W to z jest... no, w pewnym momencie był nie bardzo inwazyjny dla polskich aktorów. W pewnym momencie ten kabarecik gdzieś tam w czasach jeszcze prl u był popularny i to Ja nigdy nie potrafiłem zrozumieć tutaj. ja też nie, ale no wiem, że... Nie, no może jeszcze Pieczce się tego tak. udało, choć Pieczka nie, nie gra już, no to nie, nie był aż tak popularne jak Kos później, ale Pieczka... Nie, no Wilhelmi też na pewno się ale, Wybitnie, Wilhelmi bardziej poszedł w reżyserię i to jest No Nie, się... no parę ról Wilhelmiego to było, wiesz... No tak. Klasyka polskiego A dla mnie. Kobuszewski zawsze pozostał dzieckiem Jackiem. No dla mnie to, <grym> Chociaż myślę, że teraz odświeżam na no, Chociaż no, bo... Wilhelmi na koniec został aniołem jeszcze. Dzieciem. To prawda. A, <grym> Już chyba do końca życia nim został. Na nikusiem. Niestety niedługo. Ja uważam, że to jest jego rola życia. Bo to była jego rola życia chyba. No, no to nie tak. ta Jak to wszyscy mówili, Wszą zagrał siebie. No, tą no. drogą, nie wiem czy kiedyś słyszeliście, kiedyś widziałem kiedyś to wywiad z Wilhelmi, gdzie on pokazywał jak pracuje nad rolą i ma scenariusz i pokazał ten scenariusz, na którym sobie robi notatki. I ten dziennikarz, który, który z nim robi wiatr, dorwał to, bo nie chciał pokazać w ogóle. Wziął te notatki jednak je przejrzał i tam okazało się na marginesie było dopisane na zmianę dwa słowa. Odpuścić, przypierdolić, odpuścić, przypierdolić, odpuścić, przypierdolić. Tak Roman Winkel jest słynął z takiego dość prosto -linijnego języka komunikacji, zwłaszcza jak był reżyserem, czy na scenie. Jakoś tak Porozumiewał się jasny i klarownie. Nie wiem, czy widzieliście wywiad z Borucem, w którym to Artur Boruc wypowiedział się o Franciszku Smudzie Perdyzma. Tak, tak, no to już było. To po tej aferze. No, ale to, to, to, to, to jest no, smutne, no. Znaczy smutne, powiem Ci, że jak zobaczyłem... Znaczy smutne jest to, że panowie i... się chyba nie dogadają przed ile, Euro, o, to, to jest smutne. No ale smutne jest to, że, że co by nie powiedzieć, no można, mo, można nie lubić Franciszka Smudzy i tak dalej, i tak dalej, no ale to jest tak naprawdę najlepszy trener y, ostatnich 15 czy 20 lat w, Polski, w polskiej yy, piłce. No, dobra, no ale powiem Ci, że obejrzałem ten, jak nie darzę, y, prawdopodobnie żadnym szacunkiem Sergiusza Ryczela, jako dziennikarza, to obejrzałem ten zrobiony przez niego dokument o oborucu w zasadzie wywiad, czy co to nie wiem, co to jest w zasadzie w ogóle. To polubiłem Artura Boruca Normalnie, po ludzku. Yy, mam tak, że. No, taki prosty człowiek jest szczery, znaczy on, i... znaczy, on jest pro... znaczy, tak, on jest właśnie prosty, szczery i robi to, co ma do zrobienia. Znaczy, prosty, i... nie, nie chodzi mi o prosty w sensie prostacki, tylko. Taki... Tak, no, znaczy wiesz, no, mówi to, co myśli. Tak. Tak? Ja takich ludzi szanuję i zawsze szanowałem. Nie mam z tym jakiegoś specjalnego problemu. On mówi, no dobra, no, nieważne ile wypiłem tych lampek, tak? Nieistotne. Trener, jakby chciał mnie wyrzucić z drużyny, wyrzuciłby mnie z tego albo innego powodu. Nie pasowałem mu, gdzieś no, tam. Smudzie nie było Nie po wiesz no. Tylko, że Borut to jest typ człowieka, który zawsze przyzna, że, że tak to można załatwić. Natomiast smuda mam wrażenie, że jest typem człowieka, który takie rzeczy załatwia inaczej. Właśnie. I tutaj pojawia się konflikt między nimi. Natomiast nie wiem do końca, czy smudę stać na to, jak patrzę na Fabiańskiego, czy stać go na to, żeby tak lekką ręką skreślać takiego bramkarza jak Boruc. Bo nie, to i... na pewno, z punktu widzenia piłkarskiego to na pewno nie. No ale no, jeśli mają nie, się no, nie dogadywać to... jeśli ma atmosfera no, przez to w drużynie być do kitu, no to nie ma sensu, tak? bo jednak oni na tym euro... Szczęsnego później no. tak, Przed euro i na euro mają ze sobą spędzić w grupie oby jak najdłużej, ale i tak razem ze zgrupowaniem przed to jest trzy tygodnie minimum, nawet jakby odpadli po, no, ale po, to po fazie sam, grupowej. Sam tak? przywoływałeś kiedyś w podcaście przykład Kola i Jorka, którzy ze sobą nie rozmawiali, tak? tak? A mimo tego wygrywali puchar za bucharem dla... Czarne bliźniaki. Dla, tak, tak. dla, dla Fergusona. Y... Może problem właśnie w tym, że Smuda z Borucem rozmawiają. Może, jakby... Nie, nie, może nie jakby nie rozmawiali, to wiesz, tak. Ale to, wiesz, czasami tak też... W Madrycie, nie, no wiemy, no. W Madrycie też tak było, tak się że wielu albo... piłkarzy są Jakie... nie, nie no, no, Prawda jest taka, że obaj, już... obaj są hardzi, obaj mają swoje zdanie, obaj nie lubią, jak się mówi, co ma się robić, i tak dalej, i tak dalej. No, To są trudne charaktery. No tak, na no tak. przykład no, wspominaliśmy rok 82. to reprezentacja Włoch była cała skłócona. Przed turniejem jeszcze przecież wtedy Barzot. A propos, Barzot niedawno zmarł trener tak. Mistrzów Świata z 1982 roku. Świetny trener. On jeszcze przecież wyciągnął wtedy Polo Rossiego, który był zdyskwalifikowany czym w ogóle się naraził połowie drużyny, bo nikt tego Rosjego nie lubił za bardzo, a okazało się... potem pokazała późniejsza kariera Rosjego. Żadna właściwie, poza no nie, no Ju Juventus. No, no, no, no w Juventusie no, przez, przez chwilę, a potem no. też zniknął tak naprawdę. Zupełnie, no, no. Boniek i Platini go w cieniu usunęli tak. zupełnie. No, a y... ostatnio kibice usunęli w cień Bońka. <laughs> to <laughs> prawda. To, to też Uf. niezła historia, to prawda. No. Trochę smutna, bo tak naprawdę, no, co by nie mówić, Boniek jednak w Juventusie... Dobra, dobra, ale powiem Ci tak... Znaczy, ja doceniam to, co Boniek zrobił dla, dla Juventusu, ale jak się chce być częścią i legendą klubu, no to nie w ten sposób, to, się nie... no to trze albo się nią jest. Duchem, ciałem, i wiesz, Ja, ja nie mówię, żeby. Co się, co się, tą aurą, którą się ma dookoła siebie, albo się nie jest. Nie no, to albo to, to, ewentualnie trzeba, ja trzeba ja młodo zginąć po zakończeniu nie, no, chodzi, Tak, a, a Boniek od dłuższego czasu pracuje na aurę raczej e, Romy ja bonik, niż, niż Juventusu. Bo tak, on zawsze powtarzał po tym zakończeniu sezonu. Romy. to jest kibicem Romy. Że jest no, kibicem Romy no, trudno, żeby kibice mu to we Włoszech wybaczyli. Wiesz, to jest tak jakbyś, nie wiem, by był piłkarzem. Ja myślę, że tam akurat w przypadku Bońka to by było jeszcze, jeszcze bardziej do przełknięcia dla kibiców, kiedy ta krytyka Juventusu i, i w ogóle jako klubu, no, była czyniona w trochę lepszym stylu, no. Boniek znaczy, robi wiesz, to no, tak, Boniek, Boniek to te, też no, ma ten, ten talent, tak że, no, mówi, że co myśli. mówi co myśli, natomiast... Ko, ale chodzi o formę tego, nie chodzi o to, że, wiesz... czy znaczy, wiesz, no, wielkim piłkarzom wybacza się różne rzeczy, tak? Jeden, drugi, trzeci ale nie przez 7, 8, 10 lat, tak? Nie, myślę, że to, że to, co on mówi, to by było wybaczone, gdyby nie podkreślał, że on to mówi z pozycji kibica Romy, tak? tak? I mówił, że jest kibicem Juventusu i mówi to, można krytykować klub, będąc jego kibicem, po to, żeby nie wiem, było lepiej, żeby zwrócić na coś uwagę, tak? I jakby mówi nawet to samo, mówiąc, że jest fanem Juventusu, to by było co innego, a w momencie, jak teoretycznie kibic, no jednak dosyć lubianego klubu w, w Turynie, to mówi, no to, to słabo wtedy to wygląda. No. A propos jeszcze ciekawych rzeczy, które widziałem w telewizji, to dla odmiany w telewizji Kanal Plus jest bardzo fajny materiał o meczu Legia Widzew 2-3 tym, który decydował o mistrzostwie. Tak, widziałem. Gdzie ściągnęli naprawdę z obu drużyn piłkarzy, po paru naprawdę, którzy się sędziów, działaczy, trenerów tego meczu i cała historia tego meczu jest opowiedziana przez ludzi, którzy w nim uczestniczyli bardzo się to dobrze ogląda. No i słynna, ja słynna problem, akcja z sędzią jest... Czyżniewskim, który tam wtedy. Przerwał e, mecz. Przerwał mecz, bo miał niby kontuzję i podbiegli lekarze obu drużyn. Nie wiadomo dlaczego do niego. I do tej pory trwają e, e, dywagacje, e, co, po co ci lekarze tam byli i co mu tam znaczy, to mówił jak, i, jakby, i obiecywał. Jakby lekarz jednej drużyny podbiegł, to jakby był lekarzem drugiej, to bym pobił rekord na setkę, żeby tam być przy pierwszym słowie. No tak, no ale dlaczego akurat podbiegali ci lekarze? No, tak, ja tak. Myślę, że to jest no, temat komisji jest... SEPA Blatera. Ale to, tak, nowej komisji. Tak, to jest ale, tak samo jak nasz. Znaczy, Janusz Wójciec znowu sytuacja, ma licencję ekstra klasy. Tu sytuacja była się tyle zarzutów, czysta, tak. że tam było wiadomo, że ten, że ten, kto ten mecz wygra, będzie. No, nawet nie ten, kto wygra. No. Widzew musiał wygrać, żeby być mistrzem. Tak, tak. Na znaczy, tam jeszcze była jedna kolejka, no, ale wiadomo no, było, że, wiadomo było że, to jest... że W tej kolejce już nikt sobie nie da odebrać. Znaczy, no, Ja myślę, że tu pieniądze nie mogły decydować o tym, co tam się stanie. Ostatnio też się okazało, że trener Zieliński robił za zalistonosza. Ale nie dali. wiedział, co było w środku. No. A, A, zacznę, że mu daj spokój. Nie, no. domy... ale się tylko się domyślał. A, nie, on się przyznał. przyznał się przed prokuraturą. Tak, przyznał. się, że zaniósł, tylko to że zaniósł, ale, zaniósł, ale, ale nie, nie wiedział, nie co było w środku. W środku że nie, tylko ja się... Mógł, się, mógł się domyślać. <laughs> Liścik miłosny. Mógł się domyślać. Opłatek świąteczny. Mamy miętowy opłatek. Ja cie... też, też jestem ciekaw, bo prezes Wojciechowski powiedział w wywiadzie, że dlatego nie chce Jarosława Lato z Jagiellonii w Polonii Warszawa, bo nigdy jakby miał człowieka, który jest związany z korupcją, to nigdy do końca życia nie będzie wiedział, czy on mu jakiegoś meczu nie odpuści w sensie no, komuś hmm. innym. No to w takim razie ilu zawodników z polskiej ekstraklasy może? No właściwie się zastanawiam. <głos> ciężko. Czy on jakiś research w ogóle prowadzi taki na przykład na temat trenerów? No, tak. Przecież rozmawialiśmy, że on tak chlapie po prostu. No. Tak, no, tak, gada, żeby gadać. Gada, tak. Przypomniała mi się jeszcze taka anegdotka a propos Wilhelmiego. Był taki polski generał no, Bronisław Bolesław Duch, który zresztą był dowódcą polskich y, żołnierzy pod Westerplatte. Ale wcześniej był, on też się charakteryzował prostym językiem i będąc dowódcą batalionu w czasie wojny 1920 roku zachowała się taka mapa, gdzie na tej mapie wyrysował strategiczne, strategiczne rozkazy dla swoich podkomendnych. Rozkazy są takie, strzałka w jednej miejscowości napisane zdobądź to, a potem druga strzałka, a potem zdobądź to. <grywa> No, i to jest jedynie słuszny plan. Myślę, że. Na wojnie się słyszy. Tak. Myślę, że przy całym swoim geniuszu waj. trenerskim Jose Mourinho ma podobnie. Znaczy, widziałem nawet tablicę malowaną ręką Jose Mourinho w szatni. I jak jego zdolności manualne, Aha. ręki większe są? E, Popełnił tylko odmali? dwa błędy w nazwiskach piłkarzy. A no, Widziałem to zdjęcie. zdjęcie. Takie zamieszczane przez Marcina, naszego kolegę tutaj. Tak, Tego, tak, co nie z... widział co, przy stole z nim? Nie, Marcina Mrozińskiego, naszego A, kolegę. Byliśmy może... razem w tej szatni Bo, po, meczu, po meczu Interu e, Mediolan z Barceloną. Tego, ten mecz, który Barcelona wygrała w grupie 2 do 0. Kto Was tam wpuścił? No Jako członków klubu to, to bardzo prosto się wpuszcza. Nie, to... <laughs> no, sami się puścili? <laughs> tuczmy, tu tu No i że? stąd to zdjęcie na, na, na przykład. No tam, To naprawdę banalny ten rysunek strategiczny był na, na ten mecz. Znaczy, tak jak to zresztą piłka, i gra Interów w tym piłka meczu. Piłka nożna jest dość prostą grą w pozorom Znaczy, dla, jest tych, jednak... dla, których jest pro... dla niektórych jest bardzo <śmiech> trudna, okazuje się. Dobra, słuchajcie, myślę, że będziemy powoli będziemy kończyć. Tak, tak? tak, Amen. Amen podcast. U, teraz, rozumiem, że redaktor e, Magdzieusz się śpieszy gdzieś, prawda? Tak, Więc tak, teraz na szybkości, na szybkości musisz no, do opowiedzieć. Do Ty, tak, bo jeżeli nie, to nie wyjdziesz stąd. <grym> a dobrze, mam nawet. Chciałem ją o. przytoczyć wcześniej, ale bo ją, ostatnio. Ją, czyli Anekdoryka, anegdotkę rozumiem. Tak, tylko tak, gdzieś tam dyktory, nie zagadaliście. Bo, ją a, propos, a propos naszych dyskusji, z pa, parę podcastów wstecz, a propos tego, czy to bicie się po mordzie w klatce, to jest sport, czy nie sport. To ostatnio natrafiłem. Ja w sensie dużo jakichś dziwnych wywiadów obejrzałem przez te święta. Jakoś tak mi się trafiło. Widziałem wywiad, bo tam... Musiały być bardzo zajmujące. Bo tam w tych stanach, w tych walkach klatkach, to Polak jeden sobie jakoś tam całkiem nieźle radzi. Chyba nie, nie przypomnę sobie nazwiska w tej chwili, niestety jego. A co ćwiczył w więzieniu? Yy, nie, znaczy on jest takim Polakiem, że z tego wywiadu wiem, że pojechał do Kanady z rodzicami, jak miał 3 lata i tam się wychował, ale mówi po polsku całkiem nieźle. No i bardzo było zabawne, jak opowiadał o swojej pierwszej walce, bo on trenował zapasy, generalnie. No i trenował te zapasy, był tam całkiem niezły. No i w zaproponowali mu że ta organizacja, żeby przeszedł do tej organizacji i, i tam walczył w tej klatce. No oczywiście musiały się do tego przygotować, bo tam samymi zapasami nie da rady. Natomiast mówi, że nagle doszło do niego, jak już stał w szatni przygotowując się tam już w rękawicach, wychodząc do pierwszej walki swojej w tej, w tej, w tej, tej biatyki, zdał sobie sprawę, że on właściwie nigdy w życiu jeszcze nikogo w twarz nie uderzył i... I nagle poczuł pewien opór, przed wyjściem, <grym> bo stwierdził, że nie, wie, nie będzie wiedział, nie wiedział, czy będzie umiał po prostu. No ale stwierdził, że jak wyjdę i nie będę go bił, to on zleje mnie, więc muszę się jakoś przełamać. No. W każdym razie. Udało mu się. E, no znaczy, pokazujesz, chyba, pokazujesz, przegra, chyba przegrał. Chyba tą walkę pierwszą No to no, pamiętam, mu się przełamać. <grym> musiał jakoś tam przełamać, roku, tak, to... bo jak się jeszcze parę walk, to nie powinno się nawet na woli mieszkać. To można na spokój. Krzysztof Soszyński się nazywa. O, Przypomniałem no, sobie. A ostatnio Polak. To było zabawne, do, do którejś z walk przychodził, wychodził przy dźwiękach Mniej niż Zero Ladybug. No proszę. Czyli znaczy, tak to taki jest. mówi, że taki Polak, że trzy lata on widać jest bardzo głęboko związany. Tak, z tak, bo, no bo ten, kto Polsce... dla mnie niż Zero to jest, <grym> jest <grym> prawdziwy <grym grym> no. Tak. A jestem ciekaw jak ten co teraz w Muay Thai w, w Tajlandii... W, jest taki Polak też, tak. Jakiś tak, inny Polak, jakbyś Brazylijczyka też gdzieś tam pojechał i zlał w tych ma, ma ich mniejszych świeców. No, bo... bo... Jakby <głos> tak spojrzeć, to pewnie przez ostatnie święta wielu Polaków zlało, wielu. <głos> A, ale najlepiej lejący Polak nazywa się Mamedow i jest Czeczenem. Ale to obywatelstwo nawet ostatnie podobne. No ale on mówi po polsku, w Polsce mieszka od dawna, więc on takie niebezkozery, to obywatelstwo dostał. Bardzo by no, się postać. Tak, jeżeli chodzi o Muay to to generalnie jak ktoś widział kiedyś walkę, jak to się odbywa tam no to, to tam na, dla, dla cieniasów to nie ma no miejsca no to w tych klatkach ośmiokątnych tych octagonach też raczej no nie, nie, nie ma letko na przykład podstawowym ciosem w Muay Thai jest ściągnięcie twarzy przeciwnika przy pomocy ręki na własne kolano to w tych klatkach się zdarza <śmiech> sam widziałem no. też. poza tym w Muay Thai można walić łokciem to ja, ja wolę um... grać w szachy też można <śmiech> Ja w no. no a tam wiesz, okazuje się, że Polak rządzi w Tajlandii i tak lani, kto rządzi i, król i już i, raz i, z nim i, zadzieraliśmy. Tak, ja, tak, ja bym się na nie miejscu A jeśli chodzi ten o lanie ten, po pyskach, mamy znaczy, długą... Bardzo starych z... znajomych zawdzięcza temu królowi że życie. Rzeki. To tak. też ustaliliśmy. Długą i bogatą historię mamy w laniu po pyskach. Się? Kogoś, albo kogoś. A, ja stań, obcy, ja o, o, ale wiesz, nie, ale nie, to zawsze, to bardzo różnie, jeżeli ta historia, wspominamy o długiej, bogatej historii. To ja ostatnio czytałem taki zbiór reportaży z Turcji i tam na przykład taki pan reporter... Polak, który napisał tą książkę, rozmawiał z jednym Turkiem, którego spotkał na ulicy i on mówi, wy to Polacy, to wy nic nie, nie, nie potraficie. Na przykład zawsze was laliśmy. I on nie wytrzymał i mówi, no ale przecież pod Wiedniem to my was zlaliśmy. Pod Wiedniem? Nie bądź śmieszny. <śmiech> <śmiech> Tam się dwóch wezrów pokłóciło. Wy to nic nie potraficie. Także no, no. Decyduje ten, kto pisze historię. No, no, tak, dokładnie. Nie, jak mówił Józef Stalin, nieważne kto wybory wygrywa, ważne kto liczy głosy. To na Białorusi ostatnio. A to, a to tak nie. zawsze jest. Książka nazywa się Morderca z miasta Moreli i polecam, natomiast nie pamiętam w tym momencie jak nazywa się autor książki. No. Na przykład taki Jose Mourinho zawsze ci może powiedzieć, że jest trenerem idealnym, mimo tego, że właśnie tak. dostał 5-0. Ważne jest, co się ja on mówi. on powiedział, że wydaje mu się, wydaje mu się, że jest ten idealny. Znaczy ja jeszcze, sobie... jeszcze dodał, nie, nie wiem, jak to się stało. Chyba się nazywa <grym> Witold Szabłowski, ten Rosemurinio. Rosemurinio, prawdziwie Witold Szabłowski. Ja jestem, to jest... Spod Bolesław. Ja, ja ciągnę swój wątek. <grym> Myślę, dobrać. że to jest też nasza cecha narodowa. U każdego potrafimy znaleźć polskie jakieś cechy, szczególnie jak odniesie sukces. To jest nasz. To jest idealnym przykładem. Jest Karolina Woźniecki. Nawet nie tyle, nie tyle. Już nie, ona już nie jest, woźniacki, tylko już jest nie, ona, woźniacka. Odkąd zaczęła wygrywać, jest woźniacka. woźniacka jak tak. przegrywała, albo była gdzieś była tam woźniacki. w trzeciej, czwartej to była Karolin Woźniacki. Wo, nawet woźniacki. woźniacki. A teraz jest Karoliną Woźniacką, jest tak nasza tak. i w ogóle. Naszą Karoliną. Chet... Już. Karolinka. Karo... Karola. <śmiech> Karol... Chętnie klepniemy ją w pupę. <śmiech> to, tak, to tak samo jak było przecież z Małyszem no Zawsze był Adam Małysz a potem to już jest nasz Adaś. Tak. W ogóle wiesz, znaczy, Ale muszę powiedzieć, że ostatnio oglądałem konkurs w Lisbrooku. to co jest. Luteraninem jest. Tak. Zaraz będzie się Luter po I prostu. to, co wyprawia... To, jak <grym> jak komentator, będzie <grym> Komentator Szaranowicz, to po prostu... Ja nie wiem, czy Ten, co nie spał jakieś... od 70 no. Ale to, to, to jest odjazd, to co on mówił podczas konkursu w Innsbrucku. To jest nieprawdopodobne. Zadufanie tego człowieka w samym sobie <grym> przekracza wszelkie, wszelkie granice dotąd mi znane. Bo on się szał dojadł. No, chyba bardzo poważnie. Nie no, poucza wszystkich i wszystko... Odjazd. Wszystko? Tak, wszystko połówe, tak. Skocznie, kredę. O Oczywiście, o tak poucza połóca. On mówi, która skocznie jest dobra, która jest zła, znasz się na wszystkim. Ale co przychodzi i mówi, ty, zła, skocznie, o Ja, ja myslę, myślę, że tak. Ja Odwróć tak. się trochę, będziesz dobra. Nie no, w życiu, w życiu naprawdę, jak zawsze pod robimy tutaj małe Chyba z, też. Z, Dark, z Darka Szpakowskiego czy, czy z innych komentatorów. Tak, po prostu Włodzimierz Szaranowicz przekracza już wszelkie granice Bo on dobrego nie jest smaku. Od 77 no, przecież nie jest wszelkie granice dobrego smaku. Mam nadzieję, że kiedyś. O i też ktoś... zawsze można powiedzieć, że on nie jest prawdziwym Polakiem. Nigdy nie był. Hmm. Szaranowicz nigdy nie będzie Polakiem. Prawdziwy wszechpolakiem. Ja chciałem dodać, że tą cechę po, polską można bardzo ładnie prześledzić jak się wejdzie na polską Wikipedię i tam można sobie wpisać i sprawdzić na Legion 1916. Słynnych, nie, słynnych ludzi polskiego pochodzenia, na przykład słynni Amerykanie polskiego pochodzenia. To, hmm. jest, to jest naprawdę znaczy, fajna lektura. Powiem wam tak. Nie byłoby Stanów Zjednoczonych, gdyby nie polscy Żydzi. To prawda. I to możesz wyczytać wszędzie. Metro, Goldwyn, Mayer? No oczywiście, że... Metro to mój sąsiad. <grym> Nie, no, Goldwyn Goldwyn, Goldwyn był z Łodzi. Nie, no z spod Radomia, ale Metro... <grym> <grym> metro z Woli. Znaczy <grym> no. będziesz w 2600... Dopiero, ...dopiero robią. 2016. No, tak do, robią, kopią tak. dziurę. Do mnie na Wawelberga. <grym> Będą, no, będzie się do ciebie szło na stację przez cały W ten sposób uważni słuchacze już mogą zanotować sobie, gdzie mieszka redaktor. Zabada. No, no prawie. Okay. Bo my tu na Żoliborzu, mamy metro. My mamy oczywiście. Za rokiem. Akurat. Inwalidzi. Emeryci <głosy> i <głosy> renciści, 25% zniżka. Dobrze, e, to słuchajcie, ta Kończmy kończy. tak, tak jest. Kończymy. Szansa, że dotarę do domu. Pierwszy podcast w 2011 roku. Zbliżamy się do. Trzeciego roku podcastu działania. U, nieźle. W marcu. No nie, no jak trzeciego? No Zaczęliśmy, zaczęliśmy w, w 2008. 2008. No. Na trzeciego. Na rok z Afryki. Tak, w marcu. W marcu zaczęliśmy. Trzeci rok. Trzeci zaraz tam Trzeci rok, zaraz tam zaczynamy. jest bardzo ważną liczbą. jest tak. połową sześciu. Nie, nie, tak, nie. Tak, no. <grym> z kolei z liczby. Święty Granat działał na trzy. Nie cztery, było tam za Nie dwa. Trzecia. Żegnają się.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 Bebi, bebi, zobaczcie, piłkę! zobaczcie, ema, Maria. maria! Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto I mi wrzucił właśnie, Szaranowicza na swój rapianie. Turku ten mes! Szaranowicza miałem na uszach i zbłupiałem. To prawie łatwą, elegancką fryzurę Tadeusz Gafincki, a tymczasem ty piłce Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni białe koszule.